Cześć, witajcie w 22 odcinku podcastu Gierkowcy, który nagrywamy dokładnie 15 listopada. A dzisiaj ze mną w studiu jest Dominik Kowalski. Cześć, cześć, witajcie. I Hubert Bajda. Cześć. Diana jest zajęta, będzie na pewno w przyszłym tygodniu. Załatwia też odarnia inne sprawy podcastowe, że się tak wyrażę, bo dobrze tam z naszych kanałów, że załatwiła parę różnych ciekawych rzeczy, nie? Mhm. Piotrek, za dwa tygodnie. Nie przechodzimy na. Tak, e, za dwa tygodnie. Za przepraszam. Oczywiście za dwa tygodnie, że nie, nie, nie za tydzień. niestety. Obawiacie nam nie grozi. Tak, tak. A czy ja, ja bym, ja bym chciała, ale nie wiem, czy to jest za zrobienia. Każdy by z nas chciał, ale wiecie, życie. Czasami trzeba gdzieś tam pożyć i podrać w te dziereczki. Dobra, a gdzie jesteśmy przy to lecimy szybko z nią bo tych. Jakby nie było nas dwa tygodnie, jak dwa tygodnie temu mieliśmy odcinek, to akurat był Bliskon. I na Bliskonie wyskoczyła masa rzeczy. Tam pojawiła się nowa postać w Overwatchu, która jest już na publicznych serwerach, na pc czyli Sombra. Ale tak naprawdę, chyba największy news, który pojawił się na Bliskonie, to jest Diablo w Diablo 3. I pewnie nikt nie ma pojęcia, o co biega. Jako, to, że mamy rocznicę. Dwudziestą, już, ale tak, ty dobrze pamiętam? Dominik? O, ja, ja dawno ja, ja w w kiedyś nie go naprawdę. Coś takiego. Niestety. To, jeżeli coś, to napiszcie mi tam ten, to będę się poprawił w przyszłym odcinku. Ale tak, na, na rocznicę Diablo Blizzard uznał, że stworzy po prostu Diablo 1 w Diablo 3. I ostatnio wyciekły też filmiki bo to już się jakby, ta struktura pojawiła się już też na publicznych serwerach na pc -tach. i się okazuje, że Blizzard wymyślił bardzo sprytny sposób, bo otwiera się serwer, ten, ten y, portal tak jak mamy portal do krainy krowie i tej i tam z kucykami pony nie? to tak samo pojawia się portal do Diablo do tego pierwszego Diablo i jest po prostu odpowiednia lokacja, co ciekawe z tego co zauważyłem to zmienia się w ogóle całe UI takie na stare jakby rzut etranu się z, z takiego typowo izometrycznego którego znamy w tej chwili w Diablo 3 też się przesuwa na to takie stare retro nie? no cudne to jest naprawdę fajnie się to, to zapowiada ten update ma wejść w styczniu jeżeli dobrze pamiętam to, to chyba ma wejść Ale pewnie nie jestem na pewno jeszcze był zapowiedziany Netromanta, czyli nowa postać, w ogóle jakby nowa Trasa do, do Diablo 3 i też to ma być w przyszłym roku. I właściwie tyle było z Bliskonu, bo tam było jeszcze parę rzeczy z WoWem związanych, jeżeli chodzi o Legion. Z Overwatchem powstaje Liga Overwatchowa, taka już bardzo ostro i idzie to w esport, więc trochę tam Blizzard pokazywał ja oglądałem trochę mecze sportowych w trakcie, więc było fajnie. A w, w niedawno, bo właśnie przez te dwa tygodnie trochę się wydarzyło jednak, nie? I mieliśmy 7 listopada na przykład. A 7 listopada to jest dzień e, N7 day tak zwany, czyli dzień związany z Mass Effectem. I jak to zwykle bywa, Bioware wtedy ujawnia jakieś informacje na temat nowego Mass Effecta albo na, w ogóle Mass Effecta jakieś takie detale nie że tam nie wiem ta tarasa łączy się z tą w taki a nie inny sposób i to rozwala wszystkim mózg tak w tym roku wszyscy czytają na Andromedę więc N7 Day był idealnym dniem na pokazanie nowego trailera no i trailer się pojawił wygląda ładnie. W sensie, no ja trochę czekam na Mass Effecta. Nie jestem jakimś wielkim fanem jak Piotrek Modzelewski, czy, czy Magda e, z, z rozrywki Magda Biśniewska, którą pozdrawiam. E, te, też czekam, bo, bo no, jednak pierwszego, drugiego i trzeciego Mass Effecta trochę godzin tam mi to zjadło. Mi trochę ja, to ukończyłeś wszystkie, tak? Czy nie? ukończyłem wszystkie no to, no to pograłeś no. ja to tylko po no pierwszą tak... część troszeczkę jak pojawiła się wsteczna i jak testowałem czy to w ogóle działa mm. nie no to ja, to ja to odrałem no i Andromeda mi się podoba i w ogóle byłem w szoku jak mi nagle wyskoczyli z terminem Spring 2017 więc mówię jest na wiosna nie, to jest, myślę wiosna, no co pewnie maj nie, bo to taki idealny okres maj, początek czerwca może więc te, to takie sobie, od, raczej zostawili sobie taki, taki dłuższy okres, czyli gdzieś tam te pół roku jeszcze, nie? Na, na zamknięcie całej produkcji no pomysł fajny, mi się podoba zobaczymy jak to, jak to wyjdzie w praniu teraz nawet w, w, w, dzisiaj czy, czy, w, czy wczoraj wyleciał news o tym o wrodach w sensie o tym głównym wrodu, tak jak mieliśmy tych zniwiarzy przez całą trylogię wcześniej, tak teraz pojawili się nowi, oni się nazywają K, no coś na K no nie ogarnąłem dobrze, bo tak, tak bardzo wszystko mi to gdzieś przeleciało obok zauważyłem, że po prostu są zapowiedzieni i wyglądają dziwnie tyle mam do na temat Mass Effect, to tak naprawdę no z okazji 7 d wszystkie Mass Effect trafiły do wstecznej kompatybilności. Tak, na no Xbox One i wleciały także do EA Access. Tak, dokładnie. Więc wleciał do EA Access, na początku w ogóle się nie pojawiał w EA Access, ale zauważyłem, że mam je po prostu w kupionych grach, co było dziwne. Ale tak e, to, bo... mówiłem ci, że tak to u mnie działało, że ja był ten darmowy weekend EA Access tam. W ogóle to cie ciekawe, bo u mnie całkowicie to inaczej działało, ale no, dzi dziwne. No, tak czy się... Mass Effect jest, jeżeli ktoś się jara Mass Effectem i chce Mass Effecta już teraz natychmiast no to albo we wstecznej się wkłada te płytki stare albo ma jej access i gra Mass Effecta na Xbox One ostrzegam tylko, że może masa rzeczy chrupnąć no, bo to jednak jest emulator z 360 i tam trochę rzeczy chrupało jednak ale ktoś ten oczywiście nie, nie gra. No ale to nie bo nie jest, to jest, to nie jest po to, jak reguła. Tak naprawdę dużo gier lepiej działa na, na ale z, przecież to tutaj akurat wiem, że to jest po prostu. To jest w większości przypadków w momentach, w których coś chrupało, to Bat nie został naprawiony, bo to jest po prostu emulator gry. Tak, to nie jest, jest remaster, remaster tak, w żaden sposób. To, to nie jest remaster, tylko czy coś. Tak. Więc jak gdzieś chrupało, no, no, no, to nadal będzie chrupać. Na przykład Mirror Set dużo lepiej chodził na emulatorze, na Xbox One. On na ci może to, trochę lepiej lepszym. chodzić, ale, ale tam, gdzie na przykład, na przykład były bagi, nie wiem, ze znikającymi ścianami, albo... A, no to tak, no to tego na pewno nie naprawisz. Ten... Ja mówię, frame ratecie samym w sobie. A z Mass Effectem jest taki problem, że on umie chrupać w nieoczekiwanych momentach, że na przykład działa świetnie i na latki spadają jak głupie nie wiadomo dlaczego. I to się A działo... To będą spadały mniej, na Xboxie ja, no. ja tak naprawdę myślę, że to wynika z tego, że jeżeli błąd wynika pewnie z mega złej optymalizacji, no to emulator i mocniejsza konsola niczego nie załatwia tak naprawdę. Nie? Dokładnie. Po prostu jest to Dokładnie, jakoś tak. tam gorzej napisane niezoptymalizowane nie w źródeł. No I cudów tu, tu nie ma. Ja tak już w tym aspekcie chciałem powiedzieć, że ja rozważam z, zapoznać się dopiero z tą marką. Ona mnie ominęła, bo ja bardzo późno zainteresowałem się Xboxem 360 i jakoś tak późno właśnie w tą generację chociaż powiem wam, że to było bardzo późno, nie pamiętam dokładnie ile to już lat minęło, ale jeszcze wtedy ta konsola była fajna i fajna było odskocznią, i od PC-a przede wszystkim, tak? Czuło się to, że ona mhm. jest mocna czyli po prostu tak. gry były lepiej zoptymalizowane, bo nie oszukujmy się tam hardware to nie jest jakiś w ogóle kosmiczny o, Wręcz jest, jest, y jest. słabszy niż obecne komórki, tak? No, 256 GB y mega No, to, to i tak jest malutko, no nie? A to, no, to nieważne nawet, czy tak, czy tak, bo to są to łatwo sprawdzić, ale robili cuda, moim zdaniem, bo taki kryzys, który no, nie wyglądał jakoś niesamowicie dobrze, ale na, na pecetach swego czasu bardzo chrupał. I, i, tak, i, był tego ma maszynką do zabijania komputerów, nie? Było, no. Chcesz sprawdzić swoje do nowego Tombow Alterazisa? Tak, ja, ja w ogóle. Um, brało się Xbox, co jest 160, wkładałeś płytę z Trazisem, uh, no wiadomo, w 30-latkach, coś tam, co da więki, ale nikt wtedy w ogóle nie pamiętam takich ci, że to nie wiem, tam działa ci w 720p, nie. I jest tylko 30 km. To o tym nie to, ogóle, tak, to Crysis był nie bardzo to dobrze zoptymalizowany, tylko po prostu miał podciągnięte detale tak mocno. Mm, jak Crysis-a sobie uruchomiłeś na PCC na średnich albo niskich detalach, bo z problemu działał. Ja tam też. Być no, może dać, tak, no to, to jest inna sprawa. To jest... No tak, czy się wyglądały wyglądają wtedy super. Dominik, ty masz akurat szansę sprawdzić co Masa felta, bo jest właśnie FIA Access, więc możesz w ten sposób ewentualnie można właśnie kupić w ogóle, ty, w ogóle mam chciałem, trójkę no i tak. chcę kupić dwójkę i jedynkę, bo tych teaturat jakimś cudem nie ominęły, jeżeli chodzi o opłycie odczytania. W ogóle też chciałem powiedzieć, że i e akces teraz jest bardzo korzystne. Naprawdę. Jeżeli się szuka taniego grania, a w tej chwili bardzo patrzę na pieniądze i mocno się zastanawiam co kupić, w co włożyć ręce i skąd, skąd brać środki na, na, na nowsze tytuły, to naprawdę teraz jej akces, jak ktoś nie dysponuje jakimiś poważnymi środkami, to za to małą kasę miesięczną lub roczną może naprawdę spożyczy ograć. Naprawdę tego jest bardzo, że jak to doszło, Mass efekty. Jest Miros Catalyst, Miros właśnie. Battlefront chyba Kurde, też jest, no za 15 zł. Miesiąc jest... ograć bez problemu Miros Sedge. Tak, uh, FIFA za 15 zł. Naprawdę, jest ty no, gier po prostu są... skrzynia. Tylko w Titanfall. Tak, tak, tak. tak. Więc nie ma, nie, nie, no, no i tak UFC 2, które oczywiście. też uh, troszeczkę dotknąłem, to pewnie powiem parę słów. A iż tak z zniósł, y, może takich newsów bardziej technicznych, ale właśnie dzisiaj, bo dzisiaj pojawił się tak, Duż, y, duży patch do Battlefield One mhm. i liczymy na to, że gra będzie lepsza. Chociaż jakoś ja nie narzekałem na technikalię, nawet ostatnim bardzo miałem ale nie, małą okazję. To pograć. nie chodzi o technikalię przede wszystkim, tylko. Z tego, co czytałem, ja w Battlefield One nie gram, więc może nie powinienem się wypowiadać, ale przeczytałem ale dokładnie część logii, więc. Ja tak, dużo. No właśnie, i jakie są zmiany? E, przede wszystkim największą różnicą jest to, żeby w cudzysłowie karać gracze tych, którzy nie wykonują, znaczy nie wykonują, są złymi skład liderami, czyli nie dają e, tych rozkazów. Bardzo mi się jest podoba często, ta zmiana. Bardzo ludzie, ludzie nie, nie, nie tak. spamują, na przykład, że chcą, chcą jakiś. Dajcie nam rozkaz, a skład lider się czeka, aż mu się zespełnuje samolot, nie. I, i co, nie, wiesz co, ludzie po prostu nie korzystają z tej opcji. Po prostu. Nie wiedzą, że coś no, takiego jest wiedzą, albo nie chcą. I, wiedzieć, i to jest problem a, i dlatego. Nie korzystają w ogóle. Tak, nie korzystają, grają jak w match i trochę widać, że DICE chce to po prostu zmienić, żeby ludzie grali to w tak, jak to teraz została zaprojektowana, że latamy od punktu do punktu, zbieramy, ciągle bronimy, tak jak to mniej więcej w cudzysłowie wyglądało na wojnie, przecież tak, taki def-match to, tak to nie wyglądało, <laughs> że pół godziny siedzisz przez cały mecz w jednym miejscu i snipisz, nie? W ogóle, w ogóle wiecie, co jest inna ciekawostka, że Troszeczkę tak z historii wynikało, że w ogóle ludzie nawet nie chcieli się specjalnie zabijać. To nie było tak, że każdy chciał każdego zabić, tylko ludzie mieli problem z zabijaniem i niektórzy unikali strzelania nawet w pierwszej wojnie. No. To w ogóle też znaczy no, tak było. Zwyczajnie ludzie nie byli gotowi na to. Więc jeżeli tutaj mamy czysty deathmatch, no to w ogóle totalnie się mija z jakimikolwiek realiami, tak. Ale, ale no dobrze, dobrze tak no, no, to jest ta, się, ta, się to jest... zmienia. To jest Battlefield włożony w pierwszą wojnę światową, co już dawno mówiliśmy. Tak, tylko widzisz, to, to, ten patch, który tutaj wyszedł, pokazuje, w którą stronę jej jej Dice, tak naprawdę. Tak, tak. Chce, chce, chce podążać tą drogą. Oni bardzo nie chcą jest. stworzyć z tego, że oni nie chcą z tego stworzyć typowego Battlefield, a chcecie typowego Battlefield, a macie hardline. Albo czwórkę. Macie czwórkę, Właśnie. ale Battlefield 1 jest totalnie inną grą i macie drać, tak, jak my wam powiedzieliśmy, że macie drać Koniec, kropka. I tak powinno być z każdą grą od początku. Tak jest zaprojektowana, a nie, że dracze sobie tworzą oczywiście tam prywatne serwery, cudawianki. Wtedy samo możecie grać, wam się podoba. No wiesz, ale jak gra na to pozwala. No a właśnie o to chodzi, żeby... Po to jest ten fakt, żeby powoli zniechęcać i żeby nawet ludzie nie myśleli o tym, że Młodzie to sobie zrobię, tak? Ty, to, to. W ogóle KD Radio jest z morą tego basy, zami, jeden. A czy ja powiem, może to jest herezja. powinno tego być. Powiem herezję w tej chwili tam. Nasi wierni słuchacze, jeżeli tacy są, to pewnie się oburzą, ale w ogóle po co to jest? Po co to cholerne KD Res Resho? Kogo to obchodzi w takiej grze? Ja nie wiem, przecież tu nie chodzi o mordowanie się. Przecież jest tyle gier, gdzie chodzi o to, że pozabijać się. Quake, nie kłajki dumy. No wybór jest ogromny. Naprawdę, dlaczego z tej gry to Ja ci robić? powiem czemu. Bo ludzie tego chcą No właśnie, no, no właśnie, właśnie. To, to, to tak to wygląda no. Powiem wam, Bo że jak kiedyś grałem w tą yy, Oprócz Flashpoint i Warme, to nikt nie patrzył Na staty Kili, nigdy Bo nikogo to nie obchodziło, liczyło się Żeby się dobrze wczuć w rolę I tutaj, ja trochę liczyłem na to, że Battlefield Będzie taką grą, gdzie będzie można się wczuć w rolę I wydaje mi się, że jak masz Fajną ekipę, która gra Objective To takich właśnie deadmatchowców spokojnie się tam Zdejmuje i fajnie się gra. I jednak wygrywa się po prostu sprytem, taktyką, a nie tylko naparzaniem się, tak? Mm -hmm. Ja cieszę się w ogóle, bardzo z tego, powtarzam się, ale cieszę się ogromnie, że DICE w ogóle chcę tak skłonić w ten sposób graczy do, do wczuwania się w setting, tak? Z przyjemnością, że też pobrałem to... już patcha. Paliłem <laughs> na tnizu, żeby na sprawdzić, jaka dokładnie to jest wersja, ale to był duży, duży patch ponad 2 gigabajty to na, na pewno, pewno coś Pozmieniali, bo, bo na pewno mieli... Przy, jest change dostępne normalnie do zobaczenia, Zobacz to jest na więc... A to jest świeżutki news, to dokładnie z dzisiaj, także. Tak. No jest jeszcze plota, która jest wcześniej, ta, ta to plota, jak plota. Wszędzie się pojawia i, i jest prawie, że potwierdzana, nie, jeszcze nie do końca, ale każdy serwis, który, który widzę, każdy ma swoje źródło i pokazuje, w którą stronę to idzie, czyli cena Nintendo Switcha. I nie jest to jeszcze w pełni ustalone, jak to jest, Na, wiadomo, ty, bo powiem tak, różne źródła podają różne wersje pod względem tego, jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o sprzedaż. Bo jedni pokazują wersję taką, że będzie podstawowa wersja za... Będę podawiał kwoty w funtach, bo, bo takie były podawane, czyli 199 funtów, a niektóre jeszcze do tego dodawały wersje takie bandlowe, czyli z jedną drogą, To tam jakąś mocniejszą wersję nawet z tego co widziałem że, że niektórzy widzieli i ona już była wtedy za 220 funtów jeżeli dobrze pamiętam wciąż jak tak sobie patrzę i zacząłem sobie przeliczyć to na ceny polskie, jest to całkiem fajna cena, w sensie no da nam to ten, ten 199 funtów, czyli powiedzmy 200 jak chcę to ładnie zaokrąglić to da nam, da, da nam jakieś 1000 z kawałkiem mhm. dodając do tego słowa, i tak dalej, myślę, że zamkniemy się w 1200 zł za podstawową konsolę i wygląda to całkiem fajnie, jeżeli chodzi o nowo, wiadomo, jest słabsza i tak dalej więc chyba Nintendo se zdaje z tego sprawę że nie może walić ceny z górnego progu ale 1200 zł za nową konsolę jest całkiem spoko pomysłem. Takie, Ja sobie gdzieś tam próbuję już fundusze zachować w okolicach 1600, czyli da, da mi to, myślę, spokojnie i konsolę, i jeszcze dodatkowe za dwie mhm. Ja właśnie bardzo jestem ciekawy gier. Czy to będą takie standardowe 229? Czy znaczy internet zawsze było. Wszędzie się potwierdza, ja. w ogóle dość ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o pady bo pady będą kosztować po 50 funtów. Te pro, nie? Te, te takie normalne pady, nie No tradycyjne. No, tradycyjne. Te, te, te tradycyjne, czyli 50 funtów. No, 250 zł, nie? A, czekaj, ten a, piesek? Piesek? Nie piesek? Nie piesek. Nie piesek. Nie piesek, ten pro. Pro controller. to jest nazwany. A piesek tam nie jest to myślałem, piesek nie. jest pro? Nie, piesek no nie jest pro. Piesek będzie w zestawie. A. To ja muszę zorientować się. Ja, czy ja w do tak bardzo nie siedzę. Nie. Czyli te dwa joysticki odłączane plus piesek? Nie, piesek, piesek ci się tworzy z tych dwóch odłączanych. Aha. Tak, to, to jest takie tak cuda. Nie. W zestawie będzie taki, że się tak wyraża, nazwa to Dondlem czy, czy jakimś podstawką, która będzie wyżłobiona w ten sposób i w tym miejscu wkładasz te dwa... Mm -hmm. i wtedy ale w ogóle, właśnie, że oglądałem ten materiał i to w ogóle nie, jakoś nie zrozumiałem tej idei, znaczy wiedziałem, że są te wsuwane elementy, ale nie wiedziałem, że z tego się tworzy bat, niesamowite Ond, wystarczy zobaczyć na samym początku tego filmu, jak on wyjmuje z takiego czegoś to jest to właśnie to no ogólnie powiem no, mam, że tak cała konstrukcja to dosyć ryzykownie, no odważnie odważnie tego też jestem ciekaw jak to będzie z wytrzymałością, trwałością tego Mam to samo, mam to samo, ale i kupię. Ja po, tak powiem o więc... trwałości, bo już tutaj różne płyniemy tematy. Mi się udało szkodzić Elita. Także wiecie co, nawet dobry pad można zepsuć. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale lewą gałkę szkodziłem i mam tych winowy. Ja ci, ja ci mówiłem dominik, ja że w nie siedzi się wiesz w jakich, w jakich, w jakich filmach, nie? Ja <śmiech> nie robię. Ja takich rzeczy nie robię, tak? No padzie, tak, w <śmiech> tak, tak, tak, tak. Ale właśnie też chcę pochwalić. Na antenie Sapot Microsoftu bardzo łatwo udało mi się założyć zlecenie. Miła pani. Komunikacja po angielsku ale bardzo sympatyczna. Nawet chyba przyjemniejsza niż w języku polskim. Z polskimi supportami. Wiadomo jest różnie. Przysłali. Jest nówka sztuka. Wysłałem tylko bez żadnych elementów wymiennych. Przyszło w kopercie. Zwykłą pocztą jak to Hubert już wspominał. W kopercie? Niezabezpieczony? W dwóch kopertach bąbelkowych. No, Okej, okay. to u mnie po prostu Ktoś włożył padę do koperty bo, i wysłał Bo Elita wysyłają, bo tak Na tyle kosztowne, że wysyłają dwóch Wysyłają tą bąbelka A to jest niesamowite to jest... Wiesz, w jedną stronę Przysyłają kuriera musisz, tam, musisz ładnie to zapakować A w drugiej stronie e, e, Pocztą wam, wyślemy Ja lubię te dygresje z tym padem to w ogóle jest ciekawa historia Bo jak on mi się tak znaczy On mi się nie uszkodził definitywnie Tylko gałka jakby Zaczęła terkotać, tak? Jak się ruszało padem, to to klekotało coś w środku. No, czyli ewidentne uszkodzenie. Działa, działa, ale komfort y, bycia Elite, czy Elite dawno minął. I powiem wam, że sądziłem, że to jest taki produkt totalnie premium, ale muszę temu zaprzeczyć. To, jeżeli to był produkt premium, to wysyłali by po pierwsze go kurierem i by go naprawiali. To jest dalej zwykły pad, tylko Nie. jest bardzo drogi. Jest trochę lepszy, Dominik, ale przetworniki Dominik, są pod te. Dominik, no. argument pod względem nie naprawia, naprawialiby, żeby to był produkt pro, się wiąże z niczym, bo masy produktów pro się nie naprawia. Ale wiesz, ty to, to jest, byłem pewien, że, dostaję, on jest ja to że on jest na powiedź, tyle. Ty, ale wy, to ja ci powiem, jak to działa. Ty dostajesz znów to tutaj, a oni twoje padara składają na części. I te części, które się da, to albo idą do stworzenia po prostu nowego pada. No to się zgadza, to, się to nie pomyślałem. Robi, A ewentualnie już do napraw, kiedy już naprawdę wiedzą, że na przykład są rzeczy, które po prostu się da naprawić. Ale w większości przypadków to działa właśnie w ten sposób, że ty dostajesz nowego a. pada, a twój pad idzie na, na rozłożenie. A Dominik nie, nie pomyślał się o tym, że ty im wysyłasz pada. Oni ci przysyłają pada. Twojego pada rozbierają, naprawiają i wysyłają Twojego pada następnej osobie, która im przyśle pada. Może też tak być. Yy, I ty dostałeś pada Chociaż wygląda na nów, całkowicie nowy, tak? Pachnący świeżością tak zwaną. No ale ja znaczy, no, to powinniście robić refabryż, żaden problem. A tak. no, to. czy znaczy, ja mam powiem tylko taką rzecz, bo jak zgłębiałem w ogóle, co tam się mogło wydarzyć to dotarłem do ludzi, którzy rozbierają te pady i się okazało, że te potencjometry w środku od gałek analogowych są dokładnie takie same jak w zwykłym padzie. Tak. I to jest trochę mhm. bolesne, powiem wam szczerze, bo znaczy ja nie chcę narzekać na cenę, bo cena, no jak się to weźmie w rękę, to się czuje tą cenę w pewnym stopniu, tak? bo jest lepiej wykonany, solidniejszy, cięższy i wiele rzeczy. No wszystko jest lepsze, tak, wymienione elementy i tak dalej, Ale sądziłem, że tam są jednak lepsze komponenty w środku, byłem przekonany. Trochę mnie to zasmuciło, ale nigdy bym o tym się nie dowiedział, gdybym nie szukał, tak? Więc ta informacja jest taka... Znaczy, wydaje mi się, że są lepsze komponenty, bo mój pad już od pół roku e, skrzypi niemiłosiernie na triggerach. Matko, jak on skrzypi. A widzisz, ja nawet to nie miałem tego efektu. No, ja pół roku posiadam swojego i, elita i nic się takiego nie dzieje. Ja miałem nadzieję. właśnie około pół roku. Ale... Doszły mnie głosy, że to skrzypienie triggerów jest zmorą tej pierwszej wersji padów. Potem, jak są Wiesz, te. tą tak, pierwszą wersję i tak, tak jest to zmorą. No, no i, I te pady od Ski i te nowe pady, te kolorowe, co sprzedają teraz, e, są naprawione i to jest rzekiem, też są naprawione i już tak nie skrzypią. Czyli mhm. kolejne rewizje poprawiają. Nie zmienia faktu, mhm. że to jest obecnie najlepszy kontroler do gier, jaki można sobie wyobrazić. Naprawdę. Ja jestem, mówię to całkowicie szczerze, miałem w ręku wyszedł tam temat techniczny miałem w ręku ten pad od Steama no Steam absolutnie Control, przepaść to jest znacznie gorszy produkt jakościowo pod względem plastiku i tak dalej od podstawowego pata do łana. także mhm. tam, tam w ogóle te elementy no, no, aż, z momentami, aż z momentami jak zabawka wygląda jest innowacyjny ja będę miał go w domu na pewno, będę go testował jakoś dokładniej, ale jest przepaść, więc wiecie, tak naprawdę trochę mówię o tej cenie, ale ta cena no, jest wysoka, ale ta przyjemność y, zabawy na tym, będę mówił o pewnej grze późniejszą, Huber też, no to w ogóle jest super przyjemność, naprawdę z gry. Ale dobra, no już tak koniec, wydaje mi się, dygresji, bo opadam, jak mam powiedzieć, to jest fajny temat, to jest bardzo growy temat, <grym> tak, kiedyś możemy sobie, sobie może o, to jest bardzo fajny temat, jak wyjdzie Nintendo Switch, bo wtedy będziemy mieli porównanie w ogóle z całym rynkiem nowe rzeczy, w sensie innowacja stare rzeczy, ja kim tylko wrócę. sprawdzone takie sprawdzone, dobre rzeczy Xbox i stare jakby dziwne rzeczy, znaczy w cudzysłowie dziwne yy, znaczy w sensie inne, tak, które też są sprawdzone i niektórym pasuje czyli patot PlayStation i to będzie idealne podsumowanie pokazanie jak to działa, nie? Ja no, nie da się ukryć, że one są wykonane. Mhm. Nie, da, nie da się ukryć, że kontroler do gier, y, kontroler w ogóle jest super ważną rzeczą, y, super, bardzo wpływającą na wrażenia z gry. Bardzo. Stad, stad, stad. Absolutnie, ale o tym będę jeszcze mówił przy okazji gry. Bety Dobra. To ja myślę, że tutaj newsiki możemy sobie zamknąć, bo jeden taki newsik zostawimy jakby do takiego małego tematu do rozwinięcia później. Dokładnie tak. A... A teraz będziemy lecieć po prostu z giereczkami I się zastanawiam, od czego tutaj zacząć. Od tych zmienić... mniejszych rzeczy na początku. No właśnie też myślę, że od tych mniejszych rzeczy i zaczniemy sobie, myślę, od gry. Wiesz co, zaczniemy od gry, która nam nie działała. Możemy. Ja, czy ja do mnie jeszcze <śmiech> wrócę. będzie najlepiej. Mówimy o Super Dungeon Bros, bo stwierdziliśmy, że spróbujemy ograć coś z Golda to jest gra, która teraz tak, jest gocia. i że w ogóle będziemy to streamować i streamowałem to nawet więc uznaliśmy, że będziemy teraz w ogóle, mam nadzieję że się tak będzie udawać mały, mały rand będzie przy, za chwilę przy, przy innej grze jeżeli chodzi o Twitcha Ale tutaj Super Dungeon streamowałem i będziemy teraz streamować myślę dwa razy w miesiącu po prostu dry z Golda. Te, które wpadają, odpalić je, zobaczyć jak to działa, czy to działa. Nawet jeżeli jest to starsza produkcja, to warto po prostu odrać i pokazać wam, jak to wygląda. A poza tym pamiętajmy o tym, że do Golda wpadają też perełki, które czasami wpadają, czekały na liście, na, na tej wiecznej liście gier do ogrania, a teraz mamy je, tak, a Golda i tak kupujemy, bo chcemy mieć multi, więc no, czemu w to nie grać? Warto sprawdzić. No. Dokładnie, a czasami wpadają takie powiedzmy w cudzysłowie perełki z indyków takie jak Super Dungeon Bros właśnie które mają przy okazji premierę wraz z Goldem, więc w ogóle wow, nie? To może najpierw o dobrych ja, to... rzeczach opowiedz. O dobrych rzeczach. O dobrych rzeczach Super Dungeon Bros może zacznę od designu, bo design tej gry w ogóle jest bardzo fajnie zrobiony. W sensie taki kreskówkowy świat fantazy z czterema rycerzami, którzy mają Dziwne zbroje, dziwne bronie i w ogóle fajnie to wygląda. Bardzo, bardzo mi się to spodobała ta stylistyka takiego prześmiewczego właśnie fantasy. Hmm. Sama rozdrywka też jest podobna do tego z Diablo. Tylko Na, gry, to jest Haken Slash. Tak w ogóle niesamowicie mało. Ale o tym zaraz będzie. Hmm. Zaraz będzie. Dlaczego w ogóle graliśmy mało? Hmm. Ale tak, rozdrywka jest podobna do, do takiego Haken Slashowego siepania. Co jeszcze? Ma beznadziejną wersję, polską wersję językową. Widać było jak polskie czcionki się nie ładują i jest słabe tłumaczenie, w sensie Google Translator poszedł w ruch. Ale fajnie, że w ogóle jest, więc ja myślę, nie Ja chciałem tu zaoponować delikatnie, bo moim zdaniem to było zamierzone. Że, znaczy tak, zgodzę się do technikali. To nie było zamierzone. Ale to było śmieszne. To jak tak się w to wczytałeś, było śmieszne, to... Było śmieszne, było śmieszne, a nie kon... było zamierzone. Oj, oj, nie jestem pewien. A czy co do technikariów się tu zgodzę, że faktycznie standardowy problem konwersji, podejrzewam, czy portu konsolowego, nie wiem do końca, czy ta gra była najpierw na innych platformach, czy aportowana, ale z tymi polskimi czcionkami jednak. Że tak, są inne czcionku... po prostu, tak, od gry. Ale tak, wiele gier tak, ma ten tak, problem. Tak. To nie jest jakiś odosobniony przypadek. Nie, nie, nie, nie, nie. Ma Masadier. Przede wszystkim indyków, bo te większe gry próbują jakby kombinować ta rzecz też powiem później jeszcze. To te, nie wiem, coś było, ten, muzyka, to, to, to też wszystko to jakby ten cały projekt jako, jako projekt. Pomysł, jest, tak, jest, ja myślałem, Pomysł jest super. Ja, ja, znaczy, nie, ja nie podważam. Niestety. Mi ta gra przypomina Castle Crashers? Nie wiem, co znacie. Tak, to. Ja tak bardziej z tytułu ona o tym razie. mówiła w ogóle. Hmm. Nie mniej ja więcej wiem, a... wiem, bo tam gameplay i, i, i streamy, tak? Więc to, to, no, to, no, to przypomina. To jest to samo też kooperacyjna, taka gra z, z elementami, nie wiem, Diablo może, coś takiego. No, to tutaj jest dokładnie to, to samo, niestety wykonanie już później w środku jest, znaczy powiem tak, nie odraliśmy gry lokalnie, bo żaden z nas... Nie chciał tego odrywać że To jest powód właśnie, że ta gra jest tak skonstruowana, żeby się sypała na online, a działa lokalnie świetnie. Właśnie to, wiesz, to jest to świetna można... gra kanapowa. Ja bym jeszcze nie skreślał i myślę, że kiedyś przy jakimś naszym spotkaniu, czy w innym gronie będziemy w to grali. Takie mam wrażenie. Ale okej, okay, opowiedz o problemach. Ale o problemach może powiem tak. Nie draliśmy lokalnie. Znaliśmy, że Ej, robimy streama, nie? I będziemy to streamować, więc zaprośmy kolegów. wzięliśmy akurat Roberta i Sebastiana, których pozdrawiamy i odpaliliśmy Super Dungeon Bros, żeby podrać, nie? Multiplayer, pogadać, podrać, fajnie będzie. I odpaliliśmy i zaczęły się problemy. Nie, na początku nie mogliśmy się w ogóle połączyć, jakby zrobić wejść do pokoju jednego, jak już w końcu to pokonaliśmy, ustawiliśmy postacie, co nawet w miarę sprawnie poszło, jak uruchomiliśmy dre, to przez pierwsze powiedzmy 30 sekund do minuty, tak mniej więcej, Dominik, prawda? Tak. Działało dobrze. Tak, nie dało się tego A później przejść zaczęło się po sz... prostu nawet. Tak, a później zaczęło się sypać. Yy, lokalnie na przykład nasza postać chodziła dobrze, cała reszta w ogóle się sypała, nie wiadomo było, co się dzieje. Na przykład dominikowy w ogóle zaczęło wywalać internet. Dlaczego? Nie wiadomo. Akurat na tej grze, no nie? Tak naprawdę. Akurat tak tylko i że... wyłącznie na tej grze odpaliliśmy później The Division i wszystko działało dobrze. Why? Nie wiadomo. My później jak Dominikowi wywalił internet, mi właśnie ja, Robertowi i Sebastianowi udało się połączyć z kimś innym drażem i udało się nawet... Chwilę podrać trochę dłużej, ale też były problemy ze spadkami, jakby w cudzysłowie tlateć, bo to kwestia łączeń internetowych najprawdopodobniej, ale skakały różne rzeczy, wywalały się, no, masa też błędów była związanych z zanikającymi ścianami, pojawiającymi się rzeczami, w ogóle nie wiadomo dlaczego. A już nie mówiąc o tym, co się działo, jak jedna osoba po prostu nagle wywaliła się z grupy, tak jak u Dominika się właśnie działo. I Dominik był hostem gry. Czasami, albo nawet Sebastian się zdarzał być hostem gry, a Dominika wywalało. I nagle nie wiadomo dlaczego, zamiast Dominika wyrzucić, tak totalnie i znikać postaci nie, to ta postać zostaje i zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy. Nie wiadomo dlaczego. Ty poruszasz swoją postacią, ale ona nic nie robi, nie zadaje żadnych obrażeń. I w ogóle nie wiadomo, co się dzieje. Jest... Strasznie teraz jest zoptymalizowana, jeżeli chodzi o sieciową warstwę. Ja czu, Widać, że i to wygląda po mnie... prostu bardzo niedopracowana zwyczajnie. Tak. Tak. To jest indyk, który mógłby być fajny, ale strasznie niedopracowany. Tylko wiecie co, Niestety. dawno nie spotkałem się z tak niedopracowanym indykiem, niedopieczonym, że tak powiem. Naprawdę. I jakoś do tej pory to... Z reguły się mówiło o jakichś mechanikach gry, a nie od razu o tym, że zacina się multi po chwili. Być może faktycznie ktoś musi hostować, kto ma jakiś internet na najlepszy możliwy, no, z grupy. Bo to jest ten kłopot. Bo nie ma dedykowanych serwerów, przecież to będzie dedyki stawiał do, do gry, do, do małej gry, tak? No, dokładnie. Dokładnie tak. Znaczy, wydaje mi się do tego tytułu kiedyś wrócimy, no bo zapowiada się świetnie, tak? Jest radosny, wesoły. Też takich tytułów potrzebujemy, tylko pewnie w okazji w okolicach jakiegoś tam spotkania, kiedy będziemy grali, spotkania. To może właśnie to zobaczyć, Trzeba zobaczyć jak to działa lokalnie Każdy tej swój chwili. kontroler i będzie śmieszny. <śmiech> Swoją konsolę? <śmiech> Nie, no swój, swój kontroler <śmiech> chyba wystarczy. <śmiech> i będziemy grać lan party, nie? W ogóle, wie, wiecie co, naprawdę strasznie brakuje takiego kanapowego multi na więcej niż dwóch graczy. W ogóle dwóch graczy to już jest rzadkość, a co mówić czterech? A tu wydaje mi się, że... No to prawda. Że są już, że jakieś są wyjątkowe indyki, gdzie można w pograć w 4+, ale to... To jeszcze do sprawdzenia. Tak właśnie w Dungeon Brosie. No właśnie, bo tam, tak, tam cztery, cztery graczy na spokojnie, no nie? Nawet więcej chyba się dało. Nie, cztery osoby. Max. No właśnie. A to... Cztery ja z Hubertem jeszcze raz przetestujemy. Lubię małe DLC. Może uda Oj, się tak przejść tym bardzo komnaty. Lubię takie gry. No dobra. To jak mamy Super Dungeon Bros., który nam działał, to weźmiemy sobie teraz gry dr... bety, bo były teraz które zaczynają się bety znowu. Wszędzie beta, beta, beta. I w ten weekend co był, czyli od... od 10 do 14, tak? Coś takiego. Tak. Była beta skipa. O, o, o której byśmy nie wiedzieli, gdyby nie nasz fantastyczny słuchacz Izak. I gdybyś jeszcze nie, nie. <śmiech> ta, tak, nie dość, że nas poinformował, że beta takowej gry istnieje, to jeszcze podeszło nam cztery kodziki. Nie, trzy kodziki. Trzy kody, ale to i tak wow. No, bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. bo sam nie wiem czy bym się gdzieś tam załapał, Stefana nawet trochę że się tak wyrażę olałem a tu ta niespodzianka i może by nam się udało trochę podrać w to więcej gdyby nie to że no po prostu odernęliśmy to w sobotę Nagle Hubert patrzy ej zobaczcie na komentarz mamy kody i my takie O, mamy kody, ups taka radość w sercu jest radość w sercu, ale zarazem, zarazem taki trochę smutek, bo to zostały tam dwa dni, nie? no to trochę mało, nie? no ale cóż, bardzo dziękujemy, no i chłopaki akurat grali, bo ja z tipa jak zobaczyłem to uznałem, że nie, to ja nie będę w to grał, bo to nie jest ale dla nie mnie to szkoda czyli nie, nie, nie testowałeś tej wersji na Wana? Nie, nie testowałem tej no, wersji. Szkoda, no. wielka szkoda, bo... Może ja zacznę, Hubert. Czy ty chcesz powiedzieć pierwsze słowa? Eee, wiesz co? Mi ta gra jakoś nie podeszła. W ogóle. No proszę. Okej, okay, ale dobra. To, czy gra podchodzi, czy nie podchodzi, to jest jakby inna rzecz. Ale pamiętamy, że to była pierwsza gra, którą zobaczyliśmy na WGW, kiedy weszliśmy hmm. na starcie. Tak, i ja będę miał zaraz jedno pytanie związane. Oczywiście, z. Tym. Oczywiście, oczywiście. To, to pozwól, że powiem parę z takich wstępnych słów i Mów, mów, mów. Po pierwsze jeszcze raz chciałem podziękować Wizakowi, że nam udostępnił te kody. Ja miałem okazję pograć ze 3 godziny w niedzielę, gdyż wracałem z podróży i tak naprawdę fizycznie nie dałem rady. Rzuciłem się jeszcze na grę w poniedziałek, ale niestety jest to gra z online'em, tak w tle i zwyczajnie nie działała. Nie załapałem się, nie zdążyłem po pracy jeszcze od tego usiąść, a miałem wielką chęć. Ja wam powiem, że te pierwsze wrażenie, które było na WGW faktycznie było takie mierne. Ale to też... Trzeba jakoś uporządkować. To też wynika z tego, że nikt nam nie powiedział w ogóle, jak w tą grę się gra. To jest pierwsza rzecz. Dwa. W gry konsolowe nie gra się z nosem w ekranie. Sorry. Ja, ja uważam, że to jest słabe i większość gier wygląda źle. Po prostu tak, tak bliska. Ja gram z nosem w ekranie. No właśnie ci współczuję. Ja też. Na antenie. Ja też gram z nosem w Nie widzę żadnego problemu. Ja bym cierpiał. Ja bym cierpiał, bo... To jest tak e samo jak dranie na pececie z padem. Nie, wiesz co, chodzi o to, nie, nie, nie, tutaj Dominiki czyli chodzi o grafikę, tak. ale zależy od, od gry, bo Forza Horizon 3 wygląda prześlicznie, wygląda po prostu jak z PC ta za 3000 zł. a Quantum Break wygląda tak, że chcesz wyszorować oczy. Dokładnie, ale wiecie co, mają więcej? zależy od gry od na gry Na przykład Dead Space. Słynny tytuł. Mój kochany z poprzedniej generacji jest ze Ta gra wygląda na telewizorze mega dobrze, ale pod warunkiem przejdzisz daleko. Spróbujcie zobaczyć to z bliska. Wszystko rozciapciane. Nieczytelne. No, no. Te, te gry nie są projektowane na granie z bliska. To nie jest gra pacetowa. To naprawdę one, one są optymalizowane na słabszy hardware i to widać. I to w rozdzielczości tekstur. No jest masa rzeczy, ale to ja, ja uważam, że ja wszystkim do się się zniechęciłem na dzień dobry. Znaczy on mnie zaskoczył. No PS4. Nie, on zaskoczył po, po jakoś negatywnie oprawą bardzo. To pierwsza rzecz, ale to jakby to jest najmniej ważne. Mi brakowało w ogóle to jeszcze GW, GW na GW jakby nawiążę, żeby ten, kto tam siedzi wprowadził w grę. Dlaczego, dlaczego tam nie było osoby? Nie pamiętam właśnie, czy była, czy nie była. Czy ta osoba, która tam nastąpiła. E, nie, nie było nikogo. Nie dostaliśmy żadnych e, instrukcji w ogóle. Tak. Co, co więcej, w samej grze nie było żadnych nie instrukcji. Nie było tutoriala żadnego, nic. Tak, bo mawały, co? Się teraz się do Tak, właśnie, Jak ja teraz pograłem w tą wersję beta i tak od podstaw, to po pierwsze już menu jest pięknie. Naprawdę ta gra, ona uspokaja. Jak włączyłem to menu, to poczułem się, jakbym był na wyjeździe w górach. Autentycznie. Chociaż rzadko bywałem. Jest taki klimat po prostu pasujący do zimy. Gdyby jeszcze padało za okiem, to bym pomyślał, że po prostu jakaś incepcja. Zwyczajnie piękne i na początku gry jest zwyczajnie tutorial, który pięknie wyjaśnia, o co chodzi z tą mapą, o co chodzi z odkrywaniem lokalizacji, jak się steruje, a tam dostaje się po prostu odpalną grę na jakimś etapie zaawansowania, gdzieś w środku wyrwane z kontekstu i, weź, i stąd moim zdaniem było pierwsze złe wrażenie. Bo pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy o po raz pierwszy, tak potraktowaliśmy po macoszemu, bo tak było, no nie chłopaki? Tak, o, jakaś gireczka. Oczywiście. Jakiś ten, tam tylko powiedział, że to jest dla pro-graczy. I chcia, wtedy chciałem powiedzieć, czy powiedziałem, że SSX to w ogóle mega dobra gra i mega lepsza od Steepa. I ja to muszę zrewidować. Odpadłem SSX-a teraz, bo jest wstecznej, I to w ogóle nie umywa się oprawą, poziomem jakby fizyki. W ogóle to są absolutnie no to jest przepaść, jednak widać tą generacyjną i to, jak moje wspomnienia były spaczone, tak naprawdę ale tak, o samej grze jak już się opanuje mechaniki to ta gra sprawia Friday, ja w ogóle, słuchajcie, była ta sankieta na Xbox Live ja zapytałem się, na jaką grę czekam wybrałem steep, a w ogóle był w ogóle nie spodziewałem się oczywiście nie wszystkie dyscypliny, bo tam może tak po kolei, dyscypliny, mamy snowboard narty e, wingsuit czyli latanie na winksucie, takie powiedzmy wyczynowe. Wiewiórka, no. Tak, i jeszcze jest ten power gliding, czyli latanie na spadochronie, też takie z figurami. Mm -hmm. Także no, to już, to świadczy o tym, że ta gra to jest właściwie, to jest symulator. Tu Hubert dobrze powiedział, że ta gra nie będzie dla każdego, że ona będzie dla tych, którzy będą ją masterować. Którzy Oczywiście. Będą, ale ona naprawdę zapowiada się świetnie. Oczywiście miałem problemy techniczne, kilka razy mi się skraszowało, no to jest ta alfa czy beta bo no, tam piszą, że Alpha Stage. I ja strasznie, wiecie jak było mi smutno, kiedy się okazało, że to w poniedziałek nie działa. Ja byłem taki smutny, pięć razy próbowałem się podpiąć do tych nieszczęsnych serwerów i zawsze ten smutny error, jak to po betach, tak, że serwery wyłączone, pograć nie można. Także to pierwsze wrażenie na WGW i warunki, w których nam dali tą grę do pogrania, spowodowały, że ja byłem zniechęcony, a teraz, jak dzięki Zakowi zobaczyłem tą betę, no to w ogóle diametralna zmiana i to może być gra, która mi sprawi frajdę. Naprawdę, nawet multi hmm. tam jest, że widzisz innych graczy, którzy tam jeżdżą. No jest ciekawie, jest ciekawie. Tylko technika, jak niestety optymalizacja jeszcze i. i no to jest beta, Tak, więc... ale są pra... Pamiętajmy, że mają jeszcze miesiąc, tak? Czy, czy na dłużej? No właśnie, ja, ja jakoś... sprawdzę. Nie, nie, przyznaję, że go nie zweryfikowałem. Za mało pograłem, no, żeby sprawdzić dokładnie. No bo to, tą grę dostaliśmy totalnie y, z nienacka. Ja nie spodziewałem się w ogóle, że na odcinku będziemy o tym mówić. W ogóle, totalnie. I super, że w ogóle udało nam się. Także raz sumując, 12, tak? Drugi dwunasty 2016. No to powiem wam szczerze, że mają dużo pracy jeszcze. Naprawdę? To, już? to jest strasznie bliska premiera, dlatego pytali o premiery tegoroczne mhm. na ankietach. Wow, jestem to jest, w szoku. Tak. Jestem w szoku. I nas... nie, teraz była beta... O nie, następna beta teraz będzie... Open Beta w ogóle będzie Relacja. w ten moment. Będę mógł powiedzieć, 18, 18 do 21. Mm -hmm. Bo właśnie jestem na stronie. Nie powiem wam, że <laughs> najbardziej zachwyciło to, że ma, są wzorowane, znane lokalizacje, znane szczyty. I ta mapa naprawdę jest spora. Tych terenów do... No sam to uproszczenia, tak? W odkrywaniu terenu, ale terenu do jazdy jest piekielnie dużo i będzie skillowa. To może być nowy SSX. Naprawdę, to hmm. może być nowe SSX, to może być to, na co gracze SSX-a czekali. I mam nadzieję, że chłopaki. Bo Ty, Piotr, również znasz SSX-a, nie? Hubert chyba nie. No oczywiście, oczywiście no, że SSX, SSX jest bardzo archeidowo. Tak. A tutaj jednak to jest y, bliżej y, taki. Bliżej symulatora. Tak, trochę jak. Okay. No nie wiem, jak do czego to porównać. No, no, no, to jest chyba, to chyba będzie najbardziej realistyczny symulator snowboardu, bo nawet powiem Wam, że ten widok z oczu to jest absolutny kosmos. Ja nigdy nie jeździłem, mhm. to jest na no, nartach trochę jeździłem, ale, ale no, to jest pęd y, i to jak szybko trzeba reagować na otoczenie. No. Trochę tam triki też pobawiły się, tylko niestety, no, pograłem te trzy godziny i tak naprawdę było kilka kraszy. Crushy... Teraz będziesz miał okazję zadrać znowu, bo będzie open beta. Ja też w, te, w tym momencie tak mi trochę zachęcam, że no, trochę liznąć, w sensie zobaczyć, Oczywiście, że to tak, tylko, żeby wyrobić sobie zdanie, tak? Tak, dokładnie, więc tym bardziej, że jest też otwarty Weekend Overwatcha, więc mamy co drać akurat na ten Weekend tak multiplayerowo, nie? Aha, znowu, no tak. A to, to są świetne te akcje. Ja strasznie nie lubię, te, lubię, lubię takie akcje właśnie, kiedy otwierają pełną wersję gier na jakiś czas. I to robi się coraz częstsze. Mhm. Ale tak jeszcze słowem podsumowania. Dla mnie ta prezentacja na WGW po prostu totalnie zniechęciła do gry i w ogóle spowodowała, że powiedzieliśmy, ach, nic takiego ciekawego, pomijając, czy ktoś lubi gry sportowe, sporty zimowe i tak dalej, bo tego jest bardzo mało, zwróćcie uwagę, mm -hmm. to jest straszna nisza. Więc wszyscy z takich wrażeń rzucą się, moim zdaniem, i ta gra może mieć niezły sukces. Dlatego, że jest niszowa. Eee, wszystko to jest za, wszystko, wszystko znaczy, też nie zależy od ceny. No, oczywiście. Ta gra jest niszowa, ale rynek też jest niszowy. To jest, wiesz, no, mało jest ludzi, którzy będą chcieli w to A wiecie to w ogóle, że SSX-a i w to ciągle są ludzie w multi, a to jest tak stare. Także są chętni do takiej gry. Wydaje mi się, nawet ja się jakoś tak, ja nigdy nie byłem fanem sportów zimowych, ale ten tytuł po prostu daje mi jakoś taką, nie wiem, jak powiedzieć, taki mini urlop growy. śmieszna rzecz. Ale dobrze, to już nagadałem się, Hubert, powiedz swoje wrażenie, ale tak, jakbyś mógł odnieść się do tej prezentacji do różnic. Tego, jak fajnie, jaka jest różnica, jak to była prezentowana na PS4 w tych warunkach z ekran, z nosem w ekranie kiedy to uruchomiłeś w domu. Jakie to, masz wrażenie? Dobra, to zanim Hubert jeszcze powie, to ja szybko tutaj sprawdziłem, bo powiedziałem, że to nie zależało od ceny, nie? Więc cena za preordera w tej chwili, akurat podam cenę na Xbox One, Standardowa edycja 279,99. A ta wersja Gold to 363. O, złoty. i to jest. Y, cena też jest niszowa. <grym> <grym> Dobrze, no, że to, będzie beta. To, to, to... <grym> Właśnie. No to jak będzie czy... trudna decyzja <grym> dla wielu osób, co zrobić, czy kupić to, czy. No bo to jest droga, gra jak na start. Jak na no, Zadroda za moim zdaniem, za Ja podejrzewam, że oni włożyli w to naprawdę tą to widać tą pracę, widać w pracę włożoną w silnik fizyki, w, w to jak ten. Jak ta postać się porusza na, tym, na tej desce, no naprawdę i, i ten Wingsuit jest fajnie zrobiony. Nie, to, to nie jest The Division. Nie, nie. Oni no, wszyscy teraz układają The Division. Nie, nie ma gąbek. Nie, Do nikogo nie strzela. Się. Ale nawet nie, nie, nawet nie, nie chodzi o mechanikę, tylko chodzi o sam wygląd postaci, sam, samym animację. To oni wyciągają wszystko, jak leci z dobrego The Division, bo tam mają całkiem fajne te, te, te animacje. Fajnie to zostało. To może jak, ta post jak jesteś w tej, w tej w pozycji, której, znaczy w pozycji w tym trybie chodzenia, że przemieszczasz się po stoku na nogach, to no. może trochę, kto wie. Właśnie no, mo może po prostu wzięli, no wiadomo, przerobili, no bo to jest tam narta i tak dalej, więc trzeba kombinować. A, Ale nie, pomysł, pomysł, pomysł fajny jak najbardziej. Jak będzie open beta, to ja w tak. na, sobie to Na pewno to jeszcze jedna rzecz, tu nie wspomniałem, na pewno dużo zyskuje, jak się ma też ten kontroler Xboxowy, który jest po prostu fajniejszy dla mnie, no osobiście. Ja chętnie będę grał więcej na PS4, tylko miał okazję i będę miał możliwości, żeby sobie robić zdanie, no ale pewne przyczajenia, pamięć miśniowa swoje robi i to jest fajnie. Ale Hubert, już ja się nagadałem, ty tam opowiedz Twoje wrażenia. Dominik, no jak mówiłeś, to tak naprawdę wszystko powiedziałeś już o tej grze. Na WGW przesądził brak e, po prostu jakieś samouczka, jakiegokolwiek jakiegoś e, jak, albo jakiejś osoby która podpowie co trzeba robić w becie to było i było to zrobione dosyć dobrze tak, tak fabularyzowane I, było, prawda? Tak, tam jak nikt no ci tak, pomaga, tak, co masz robić no dokładnie, po 20 minutach już wiedziałem dokładnie jak i co mam robić, gdzie jechać tak po co tak jest dalej. ta mapa choćby... My tam mm -hmm. kupiliśmy się strasznie. Mieliśmy problem, żeby rozpocząć no, jazdę. tam... To, to było tragiczne. Fakt. E, mapa jest wielka. Mapa jest naprawdę wielka. Mapa jest fajna. E, Te góry wyglądają aha, fantastycznie, gran... prawda? Musisz przyznać. Mm -hmm. Wiadomo, tak, to tak. są góry, wyglądają więc są się... pewna, jest pewna monotonia wizualna, tak? Ale to jest zrobione nieźle. Naprawdę. Co najmniej mm -hmm. nieźle. To jest dobra mm -hmm. rzemieślnicza robota. E... A co do grafiki? Hmm, myślę, bo ja też gram z nosem w monitorze, jak, <laughs> tak jak graliśmy na WGW i myślę, że jest naprawdę dobrze. Lepiej znaczy, no, nie, niż na wtedy tam. Tak, jest dużo lepiej. Hmm, to z nosem pytanie. w monitorze, PS4, Xbox tutaj wygrywał, może dlatego, że jest nowszy build, nie wiem. No właśnie tego się spodziewam, że jest nowszy build niż ten, który dostaliśmy na WGW, więc moglibyśmy mhm. poprawić. To pewnie to. To pewnie o to chodzi, że po prostu poprawili tą grafikę. Mm -hmm. oraz no, się powiedziałeś, Dominik, nie wiem, nie wiem, czy o czymś. Ale, powiedz, gdybyś, ale wspominać, może tak pytania. A jeżeli, gdyby, jeżeli lubiłbyś takie gry, tak? Lubiłbyś gry sportowe z deską i na przykład byłbyś fanem snowboardu. Bo to jest ewidentnie też gra no, to dla to fanów jasne, tych sportów to jest must have. Dokładnie. No, i jak nic innego nie wychodzi, to, to jest must have'a. No to jest, to jest po prostu. E, wiesz, no to jest. Cały ten z... To jest tak. gra dla fanów, tak? tak? Dla, dla fanów, dla ludzi zajranych tematem. E, raczej nie sprzeda się w innych kręgach, tak jak SSX, bo SSX był bardziej arkejdowy. Dużo bardziej arkejdowy niż, niż TIP. A ty widziałeś SSX w końcu, tak czy nie? Bo ja miałem wrażenie, że nie. A, pograłem. 20 minut, 30 coś takiego, bo włączyłem jakby we wstecznej. Okej, okay, ale, ale właśnie tą arcade'ową, bo ona była w goldzie po prostu, z tego co pamiętam. Mm -hmm. była tak, w tak. końcu. Jakieś ją hmm. kupiłem chyba przed goldem, ale to... No miłe dobra. zaskoczenie. Naprawdę miłe zaskoczenie. W ogóle super wielkie dzięki dla naszego kolegi, że w ogóle nam takie coś udostępnił, bo to taki no coś, co spodobało, że ja Prak zmieniłem zdanie, tak? Ja miałem parę przyjemnych godzin zabawy i było mi strasznie smutno. się okazało, że już nie działa i nie mogę potestować więcej. Mm -hmm. No to widzicie, Steve Dominikowi się nawet całkiem spodobał i jeżeli chcecie tego spróbować, to będziecie mieli otwartą betę. Tak jak słuchacie, to właśnie jest open beta, nie? <śmiech> rad. Ale no Ale Więc macie fajnie. No w ogóle wszystko no. na żywo. W jak kardeskopii się zmienia? Miałeś w, w, w kolejdyskopie y, Dominik, wiesz to to moją uderzę to sobie zostawiłem na koniec, bo to jest wielkie. No to y o gwincie, tak. A, Gwint. Tak, a ty opowiedz o, o gwintie, bo ja na gwinta, Ja wciąż czekam na kodzik i idę się popłakać. No ja nawet specjalnie zarejestrowałem. Się. Ja wciąż czekam na kodzik. Jak i to możliwe? W sumie. Ja, ja w ogóle zarejestrowałem tak. się na te, na inne konto, żeby ewentualnie wam udostępnić, jakby mi przyszło. No ja jestem zarejestrowany też na, na dwóch, więc wiecie, hashtag cebula, nie? Ale no, mówię, ja bardzo czekam, bo chciałem to podrać. Bardzo mi się spodobało na WGW i nie jest mi dane w tej chwili podrać sobie w PT, a ja bardzo chcę, jak to wyjdzie, to ja to będę szarpał, jak treciuszynkę. Oby tak było, bo wiesz, czasami jest tak, że samo oczekiwanie powoduje, że tak się nakręcasz, a potem jak już jest, to tak mówisz, a w sumie to mam inne tak gry. Się tak się natręcałem na Dishonored 2 i się nie zawiodłem. Okej. Okay. Znaczy ja o Wiedwincie chciałem powiedzieć tylko tak pokrótce, bo chciałbym, żebyście jednak ją zobaczyli, żebyśmy tutaj o niej porozmawiali wspólnie, bo to będzie ważna gra dla CD Projektu, na pewno. Na pewno wiążą z nią wielkie nadzieje. Nie, nie wiem, jak to cenowo będzie się kształtowało. Może to będzie free to playka, jak Hearthstone. A, jak no Hearthstone? To będzie. To, Chyba to będzie, bo nawet zapowiedzieli tutaj. A, no to w ogóle tak, To rewelacja. będzie free to playka, tak jak ta gra Blizzarda. Jak, on... no jak Hearthstone. Hearthstone. Herba. Tak. tak herba. Znaczy na razie tyle, co mogę. Acz tak. Ja nie jestem specjalnie, jeżeli chodzi o gry karciane zaawansowany. Tak. W Hearthstonea troszeczkę grałem, troszeczkę w sensie powiedzmy, 8 godzin plus coś takiego, czyli troszeczkę pograłem. Tutaj y, spędziłem tak, mi się wydaje, sumarycznie z 4-5 godzin na razie, ale bardziej badałem sobie tam, bardziej treningi robiłem niż granie z przeciwnikami. Tam parę razy udało mi się wygrać z ten Prze wszystkim tak. Ta gra moim zdaniem aspiruje do konkurencji dla A Ewidentnie to widać na każdym kroku, bo mm -hmm. po pierwsze ja mam, oprawa ja mam inna, jest... Ja, ja, wiem, ja wiem czym. <laughs> jest na konsolach. To na pewno, tak. To jest super krok, że w ogóle jest. To jest, to jest nas... największy plus, mm -hmm. jaki, jaki, jaki ja, ja tu widzę. Tak, bo tak naprawdę... Mm, ten gwint to jest tylko gwint z nazwy znany z gry i chociaż, to, że podstawowe, podstawowe założenie i mechaniki oczywiście pochodzą z gry, z minigry właściwie tak, budowanej Wiedźmina III, ale ją totalnie przemodelowali. Naprawdę to dali masę nowych mechanik, są karty ofensywne, karty defensywne, no strasznie tego dużo jest, no, no pole walki non stop się zmienia. Tak jak w Harstonie, że Rzucasz jakąś kartę, na przykład okazuje się, że ona atakuje inną, tak? I można na przykład spowodować, że, że m, przeciwnikowi no, załatwi się połowę wojska y, odpowiednim rozegraniem i naprawdę będzie taktyczna, będzie skomplikowana. Ja tam doszedłem do poziomu trzeciego, więc mogę już tam tworzyć i niszczyć karty. Także jeszcze tak, nawet i tak na tę ilość godzin to mało pograłem, a czy mało osiągnąłem, że tak powiem. Bo się delektuję tym tytułem, nie spieszę się spokojnie, bo. Chce, mm, na pewno mnie bardziej przekonuje Spokojnie, gwint, no. po to jeszcze jest beta niż tak? Harveston jest beta i beta będzie trwać w ogóle do wiosny tak, to nie jest beta na kilka dni mazer. tak jak ten Steve był, że trzeba było się rzucić bo inaczej nie było szansy zobaczyć tutaj na spokoju nig nigdzie nie ucieka to jest genialna gra na krótką partię na przykład dzisiaj rano wybierałem się do pracy i sobie zagrałem partyjkę yy, z komputerem mm -hmm. bo no, tu nie nie potrzeba wiele czasu i to jest świetne, to użyto, takie krótkie posiedzenia no nie uszukujmy się, to nie jest gra pokoju Dishonored, której się tam pochłaniasz, rzucasz się, tak, zatapiasz tak, tak, się. To tak. co, to jest... Ale to jest Wiecie, strasznie ja... solidna gra karciana. Ja jej wróżę duży sukces, nie tylko dlatego, że to jest bo polska ja, gra. Ja, ja działa pod względem działania. Znaczy nie ma tutaj Technikalia, za... w sensie topno ja, ja nie będę mówił o tlaczkach, bo w zatarcianej to nie, nie ma Nie, nie, nie, że chodzi o, o, o, o... To już widziałeś na WGW i Hubert też widział. Tak, tak, tak. Absolutnie tat, tat, tat. technicznie no to już jest dopracowana gra. Ja nie widzę ta abs... no, może tam... może mm -hmm. niektóre animacje takie są, takie jakby obszarówki w cudzysłowie, tam widziałem. To tam mm -hmm. ta animacja, ja ale... Może coś nad czym gra jest nad piękna. Animacjami. Gra jest zwyczajnie piękna. wcale nie, Nawet moim zdaniem jest ładniejsza niż w Houston. Może dlatego, że oglądam na dużym ekranie, tak? I jakieś mam inne wrażenie, gram na konsoli. I możesz mieć sentyment bardziej do Wiedźmina III, tak. wiesz, bardziej się znany ten świat. No, no. Różne... różne znaczy, pytania, tam nie ma, to tam nie ma takich rzeczy zupełnie świeżych, tak? Dla gatunku, no bo... Nawet wiadomo, no same zasady gwinta są pewną nowością. No a nie mamy tutaj naszego eksperta, czyli Diany. No właśnie, ja liczę na to, że też Diana, bo na PC jest. Znaczy, zapisałaś jest. też, Diana I... też nie dostała kodu, więc dziwne, że na cztery tak. osoby jeszcze zapisywałem. W ogóle technikalia są dla mnie bardzo ciekawe pod względem tworzenia tej gry, bo gra jest tworzona, co ciekawe, za pomocą Universal Windows Platform. Inaczej mówiąc, oni tworzą jedną grę i ona działa i na Windowsach z pc i z to jest ta sama aplikacja. No, to jest Więc y ja się zaczynam zastanawiać, czy przypadkiem nie wtłoczą tam crossplaya z e, pacetami. No właśnie, chciałem nawiązać troszeczkę do pewnej wady. Idealnie trafiłeś no, punkt. E, czekaj. Hearthstone ma crossplaya? E, crossplaya ma ze wszystkimi. Ze, czy teraz na mobilce, tak, tam, czy jest na... Mimo, tam jest totalny crossplay. No tam jest totalny. To trasplay. na pewno będzie w Wiedźminie. To... Jak tak, nie, tylko... nie ma problemu z implementowaniem tak, tak, tego. Tak, tak, Właśnie to... dotknął super ważnego tematu, że tutaj nie ma możliwości zagrania w sposób kontrolowany pojedynku ze znajomym. Przynajmniej ja nie za To że to jest beta. Tak. I jeszcze inna śmieszna rzecz. Gra domyślnie uruchamia się w języku angielskim, co oczywiście jest świetnie wykonana. Fajne są odgłosy i tak dalej, jak się rzuca karty. Ale gra ma normalnie język polski i super lokalizację też dopracowaną, bardzo fajne teksty. Tam jak się kupuje nowe beczki z kartami, jako te, takie te boostery słynne. Ja, ja, ja, ja teraz pojadę czymś głupim. Znaczy, no tak? wiecie, zazwyczaj gram w języku angielskim, ale jeżeli chodzi o Wiedźmina trzeciego i, i tutaj gwinta akurat. Gwinta po czesku. to, to w Wiedźmina grałem po czesku. Tak, grałem po czesku, ale pierwsze parę przejść to przecież było po, po polsku. No i Zajadę takim trochę rasizmem, ale jak jesteś Polakiem, to graj po polsku, no bo jest tak dobra, więcej się zrozumie z tych, z, tych, z tej lokalizacji W ogóle, po jeżeli chodzi samo o to audio, czyli wszelkie odgłosy, jak rzuca się karty, jak jakieś dzieją się efekty po rzuceniu, super jest to zrobione. W ogóle idealna, kolejna idealna gra relaksacyjna, ale też jest wymagająca, Naprawdę nie niełatwo było mi wygrać, bo już tam trochę ludzi się wkręcili, już zaczęli taki budować. I wydaje hmm. mi się, że to ja będzie takie... lepsza gra na początek teraz, bo wiecie, do Harveston teraz jest ciężko wejść. Można tylko pograć jest, i się tam zrazić. Tam jest za, za dużo kart, za dużo rzeczy Tak, dla nowicjusza nawet... kar, gier karcianych, jak dla Huberta, no to znaczy jest opcja się Oczywiście znika. teraz w tej chwili. W tej chwili jest opcja w Harvestonie do rozpoczęcia, ale jest to trudne, jest to Mm, takie zagmatwane trochę, z, a z Gwintem będzie taka świeżynka. Tak, i to może być. By to się tego nauczyć. Dokładnie, od podstaw. Kiedy wszyscy zaczynają, mają wszyscy równy start. Powiedzmy, no bo było w grze, no ale, mm -hmm. ale w czym nie gra w grze, ale tutaj mamy troszeczkę zmienione ja, mechaniki. Mm -hmm. Ja do Ciebie, do Dominik, jeszcze jedno pytanie, bo Twoja żona grała w Gwintem w Wiedźminie Czesim i ty ruszyła tutaj cokolwiek, mm, to Tak, troszeczkę pograła, tylko jakoś mało miała czasu. Jakoś tak na początku nie była specjalnie zachwycona. Jakoś nie nie wiem, hmm. dużo mnie się zachwycała hmm. niż ja, ale dobrze ocenia. Na, może, może po prostu musi pograć więcej, tak? Bo, bo początkowo no, ciężko no, no, no, było no, no, wygrać to bardzo i się frustrowała, tak. że... Bo, bo wiecie, no, wy, wy w tym Wiedźminie grało się zawsze z AI. To jest zasadnicza tak. różnica. Tutaj jednak człowiek jest dużo bardziej przebiegły i naprawdę ludzie tak powiązują tak, zwodzić, tak, tak markować, mm. tak, tak wprowadzać w pole, że... To w ogóle właśnie teraz no szkoda, że jest ta wada taka, że no, brakuje tego mm, grania ze znajomymi w sposób taki kontrolowany, tak? Można że trafić na pewien ja znanego matchmakingu, tak? Matchmaking ja jest myślę, losowy to... z tego, co widzę, tak? Za każdym razem. No, myślę, że to są w cudzysłowie wady bety, bo jednak muszą, sprawdzają też strukturę sieciową, jak to działa. Nie sprawdzą tego na podstawie tego, jak ty się łączysz w przesłowiu peer-to-peer z, z danym swoim znajomym, no co to za testowanie serwerów, nie? Jak to działa? Losowy, losowy matchmaking jest po prostu lepszy. No wykluczone. ale to zapowiada się jako piekielnie dobra i solidna gra karciana. Strasznie, strasznie mocno im życzę powodzenia. Naprawdę, bo czy to będzie gra płatna, czy, czy bezpłatna, chociaż z tego, co rozmawiamy to raczej będzie bezpłatna. Wszystko na to wskazuje, no bo jednak tam Cztery można kupować, tak? I żeby jednak budować te silniejsze talie, ale biorąc pod uwagę, że to jest tytuł dosyć świeży, mechaniki są wydaje mi się prostsze dla nowicjusza, To nie jest wejście w Magic the Gathering albo w jakąś inną karciankę, tak? To jest chyba idealna karcianka na zapoznanie się z tym gatunkiem w ogóle gier w tej chwili. I wydaje mi się, że tego oni w to poszli, dlatego robią w ogóle grę stand Chociaż ponoć odszedł główny twórca Także nie wiem jak to będzie z tym gwintem To jest jakiś paradoks no, no zobaczymy, bo ten główny twórca Stworzył całą mechanikę, a myślę, że Masę rzeczy mają w głowie sami Reszta osób mhm. No wielka nie. szkoda, że nie mieście okazji zobaczyć Ale liczę na to, że do kolejnego odcinka Już te kody przyjdą I, i... Jeżeli słucha to ktoś z CD Projektu To wiecie My tu czekamy bardzo byśmy chcieli podrać i, i, i ocenić tą grę. To właśnie nie rozumiem tego systemu no. dystrybucji kodów, bo ja dostałem do Ja tej wiem, mam, o, mam, nie będę utrywał, mam osoby znajome, które, które pracują w CD-projekcie, ale się do nich nie odzywałem. Rozmawiałem nawet wczoraj z jedną z nich i dowiedziałem się dość rzeczy, że po prostu jest to totalnie losowe, bez znaczenia, czy... Po chcą, żeby to uczciwie... Zarejestrowany przed tam, w samym początku, czy zarejestrowałem się na przykład dzisiaj, to jeżeli dostanę pod jutro, tak, to nie ma znaczenia. Chyba, po prostu a chyba... jest losowo <śmiech> Sprawdzałeś ciekawości na Allegro <śmiech> Czy ktoś to sprzedaje? <śmiech> Właśnie. E, nie, ale to jest w sumie ciekawe. Tak taka, może <śmiech> warto do podcastu. <śmiech> I okaże się na przykład, że gości ma z, z, tak, 99 ze 100. Tak, i w ogóle ma moje kolumny. A my się to przejmujemy, bo... <śmiech> że nie ma kodów. <śmiech> Ale przyznaję, że nie sprawdziłem, a pamiętamy o tym, że wiele bet właśnie wypływało w postaci płatnej yy, tych takich słynnych. Gdzieś tam nieoficjalnie. No nie, nie bo to ludzie sprzedają bo po prostu swój kod, tak? Także Władnie. był jakiś absurd, Władnie, tak. no ale, ale kurczę, no ciekawy pomysł. <śmiech> Zresztą się okaże, że to jest, ale to do tego wrócimy ewentualnie. Ja liczę, że normalną tak. drogą to wpłynie, że po Bożemu to zobaczyć, bo warto, no. Nawet jak Huberty nie jesteś karciankowy nie jesteś gwintowy, jak to powiedziałeś, Chciałbym poznać Twoje zdanie i yy, chętnie ten nawet zagrać kiedyś, jak będzie możliwość zagrania sparingu. Zagrać. Nie, ja już z tobą ugrałem. Ja, to ja w wykorzystałem, że nie znasz mechanik podstawowych. To nie było miłe z mojej jest. strony Wiem, przepraszam. Nie no, to ja, ja powiem tak. Chciałbym H Hubert. Fajnie by było, jakbyś zadrał i powiedział, ja, ja już wiem, jak to będzie wyglądać. Wiecie co, ta gra to jest do dupy. Dwa na dziesięć. No tak będzie. Tak ale będzie. Ale, ale wciąż gra no jest darmowa, będzie mi miała darmową betę, dlaczego miałby się nie sprawdzić? No ja stanę, no, mogę sprawdzić, no włączyć i, i zagrać się przez dwie partie. Przejść no, tutorial to chociaż, ładnie. no. Wrócimy no. do tematu, bo ten Wind wróci, jest ważną grą, może małą, relatywnie. Na pewno jeszcze Diana Odra, ona jest wdrała na ta więc tak. będziemy patrzeć, co tam Wszystkich przeciele. nam mówiłem, żebyście te kody pozapisywali do tej bety, więc może coś z tego wyniknie. No może Ostatecznie tak. Allegro. Dobra. No. Dobra, jedziemy z największą grą w tym, w tym odcinku, czyli właściwie premierówką i mówię to Dishonored 2, o której mówiłem już wcześniej, że będę mówił i jarałem się, że będę mówił i chciałem streamować i w ogóle, no, co no ale to zacznijmy, zacznijmy od tego, kiedy to wyszło, czyli 11 listopada w Polsce. Jako, że miałem preorder, to miałem dostęp do gry dzień wcześniej. A Hubert tam mnie lepiej po plecach, że ładra wcześniej, jeszcze w sklepach. Tak ta znaczy. Zakładaliśmy się na podcaście. Tak, tak, tak, ja wiem, ja wiem. <grym> nie, nie chcę do tego wracać, <grym mówię <grym o oficjalnych premierach, nie? W sensie o oficjalnych datach. No i Ja nie będę trwał, że drep przeszedłem w pierwszy raz, na razie, spokojnie, ale tak, udało mi się. Skończyłem całą historię po raz pierwszy i ja jestem zachwycony. Po prostu wczoraj w nocy, jak skończyłem, to zrobiłem takie: Uch, 9 na 10, ja dziękuję, będę grał jeszcze raz, nie? I. Ja się czułem cudownie. A to kwedy Może... słowa? A miałeś coś takiego, że jakiś jedną grotak miałem, chyba z Dead Space, że skończyłem zestrachany i zrobiłem New Game Plus i zacząłem grać od nowa i przyszedłem kilka pierwszych lokacji? I jeszcze, nie zacząłem, <laughs> jeszcze nie zacząłem, bo uznałem, że jak, będę, jak znowu to zacznę, to znowu wchłonę takie za pierwszym przejściem, bo ja już mam w ogóle ustalone, jak będę w to grać raw, w sensie po kolei, bo wiem, że chcę zrobić w niej calaka więc wow a tam Calat ma parę różnych opcji i jak y, się nie przejdzie jakby nie zrobi, nie przejdzie jakiegoś questa, zostawi go, to nie wejdzie achievement, bo się pojawia na samym początku gry, bo ja już zdążyłem przejść listę, jest masa rzeczy, która się pojawia na początku gry, albo tylko jak drasz Emily, albo tylko jak drasz Corvo no takie mieszanki są, żeby zrobić salata, że ja tak popatrzyłem to ten wybór, który, który gdzieś tam wam obok mówiłem, że odranie tej gry cztery razy, jest takim optymalnym. Więc może zacznijmy od tego, jaka jest to historia i fabuła. Nie, to jest tak, że Dunwall, czyli miejsce, które zostało obrane to lokalizacja pierwszej części, wciąż istnieje oczywiście i w Dunwall mieści się pałac królowej i królowej Emily Coldwyn i wraz z jej ojcem Torwatano, czyli pierwszym bohaterem z pierwszej części rządzą sobie tym królestwem w sensie najmili rządzi a Corvo jej broni no wiadomo to jej ojciec i tak dalej i obrońca królewski cudawianki, ale pewnego dnia zaczyna się dośpieprzyć, pieprzyć, że się tak wyraża nieładnie po prostu pojawia się postać, o której nie będę do końca mówił, kto to jest, bo to będzie spoiler. Ale tak, pojawia się postać i wszystko jak w praktycznie w pierwszej części zaczyna się sypać jak start i Emily albo Corvo po prostu musi uciekać i zacząć rozwiązywać, dochodzić do pewnych do pewnych punktów, tak? I tak staczamy od punktu do punktu. Aż, aż to przejdziemy całą historię. No i już na samym początku jest rzecz, która mnie bardzo zachwyciła, czyli wybór postaci. Bo sam początek gry jest, na, ten sam kor początku jest rozrywany jako Emily. Jesteśmy normalnie Emily, jest pokazywana ta scena, możemy się nie ruszać, patrzeć, to ona, słyszymy jak ona mówi. Jest fajnie. A później, nagle, gdy jest wybór postaci, to jakby wychodzimy z, z Emily i mamy możliwość albo wybrania korwo, jest normalnie postać, do wybrania jest gra jako korwo i to ewentualnie Emily. I jest to naprawdę cudne. W sensie mi się to tak spodobało, że ja przez pierwsze powiedzmy 5 minut, jak, jak to zobaczyłem, to ja tak siedziałem tak, kim ja mam drać? <grywka> no kim ja mam grać? Ja, ja, ja, ja co, oba naraz, nie? bo tak mi się to spodobało, że chciałem drać obiema postaciami naraz, ale uznałem, że przejdę grę na samym początku nową postacią, kogoś, którego totalnie nie znam, w sensie, nie wiem, jak, jak, jakie mam moce, jak się nie gra, czyli, czyli Emily. I grało mi się naprawdę cudownie, w sensie draj, dra Emily, jako, jako, nie, nie, może nie jako kobieta, a po prostu jako, jako królewna, w sensie don, cesarzowa yy, i zarazem też z tymi nowymi mocami specjalnymi jest totalnie inna. korwo jest typowym zabójcą, Emily wcale taka nie jest, w sensie niby jest wychowana przez korwo ale nie musimy tak drać, nawet dra bardziej pokazuje je, jakby jej, jej zachowania w trakcie jak się dra. Yy, no, jest, jest cudne. To jak mi się udało. Ja drę skończyłem z tak zwanym niskim poziomem chaosu, czyli mm, miałem szczęśliwe zakończenie, bo dra w ten sposób właśnie działa, że mamy niski, zdaje się średni i wysoki poziom chaosu i w zależności od tego na jakim poziomie po prostu jesteśmy, to mamy inne zakończenie. I, i czym wyższy poziom, no to jest to zakończenie mroczniejsze. A fajne jest to, że ten poziom chaosu wpływa także na świat gry nas w trakcie, w trakcie grania, że to nie tylko tam na zakończenie i, i tyle, tylko w trakcie grania jak gramy z tym, z tym takim niskim, no to jest mniej trupów na ulicach, mniej owadów, mniej psów, mniej, e, e, mniej też e, żołnierzy. No, jest po prostu w cudzysłowie łatwiej, że się tak wyraża albo ładniej po prostu jest też, też z tego co gdzieś tam udało mi się zobaczyć to też trochę się zmieniają kolory w sensie jest słoneczku cały czas i jest fajnie a jak się gra z wysokim poziomem chaosu no to oczywiście pada jest masa trupów w ogóle wszyscy cię atakują i no w ten sposób drap pod względem gameplayowym ja bym powiedział że to jest rozwinięcie jedynki wynialiście, nie? Znaczy Hubert odpalił jedynkę, jeżeli dobrze pamiętam. I się zniechęcił. Mm. Odpaliłem jedynkę i po pół godziny wyłączyłem. W sumie potem miałem zagrać, ale jakoś tak ona leżała na tym dysku i leżała, i w końcu nie, nie zagrałem No To ja, ja polecam teraz. Właśnie udało nam się tutaj chłopaków namówić, czyli Roberta, właśnie i Sebastiana, żeby oni odrali. I są zachwyceni, bo dra wcześniej na 360 nie posiadała napisów polskich, a teraz ten definityw posiada. I, i chłopaki drają z, z językiem polskim, mówią, że są zachwyceni, bo tego im właśnie gratowało najpierw się zniechęcili do tej gry właśnie pod względem takim, że nie znają tego to się im wydawało dziwne nie ale tak drają teraz to ma, ma to wszystko sens więc fajnie, że im się podoba no ja mówię, będę odrywał tu cztery razy, bo już mam zaplanowane przejście z wysokim poziomem chaosu jako korwo jako to będzie ten drugi raz, który będę teraz drał tak z mocami w ogóle. to też jest, zaraz dojdę do tego no i jest wersja bez mocy yy, z Emily i bez mocy Corvo bo mamy tego odmieńca, który nam daje moce w trakcie gry i jest to o tyle fajne, że można tych, tej mocy odmówić po prostu z góry powiedzieć, że jest to stare, ja to tego nie chcę i teraz się wtedy w ogóle bez, bez wykorzystywania tych, tych nadprzyrodzonych zdolności więc fajne to jest, bardzo mi się to spodobało gra wygląda bardzo ładnie naprawdę znaczy bardzo ładnie, to też kupię przemiesz, bo jeden ta wcale nie wygląda źle teraz, bo jak się ją odpali tą właśnie Definitive Edition, to w, wcale nie, nie mówisz, nie, nie patrzy się na to, mówi się to brzydkie, to jest takie no całkiem, całkiem ładne I, i dwójka jakby prosperuje do tego samego, w sensie to jest to samo, ale lepiej i, i tyle ni, ni, nic więcej ma parę problemów mi się udało natrafić na jednego buga, niestety i wszyscy na niego trafiają z tego co, co zacząłem przeglądać forum błąd pojawia się w piątej misji w tej chwili, czyli w w, w, w konserwatorium, jak to się staje się, Jest, i tak się nazywa lokacja i w tej misji podczas odczytywania tych scenek jakby odpalania tych scenek nie pojawiają się napisy i nie ma ścieżki dźwiękowej. Czyli postacie się ruszają, nie ma lipsinka w ogóle, bo lip się nie wiadomo do czego nie wczytuje. No i wygląda to strasznie dziwnie. Nie wiem, może to jest zamierzone, że tam w, ta w tym momencie miało się to nic nie wczytywać i w ogóle mieliśmy robić takie, co tam się dzieje. Ale nie sądzę. W sensie tam poczekam na patcha i zobaczymy co tam się będzie działo. Więc to jest taki jeden błąd i... Jest mały problem, jeżeli chodzi o spadek klatek. Dra ogólnie na Xbox One chodzi w 30 klatkach. Tak zauważyłem. Z tego co wiem na Playstation 4 Pro działa w 60, więc to jest dla mnie zachęcenie, żeby w ogóle gdzieś do kogoś pójść i odpalić właśnie Lizoner 2 na Playstation 4 Pro. Ale sama gra po prostu działa dobrze, nie, nie ma jakichś większych spadków, właśnie prócz następnej jednej lokacji, a właściwie nie jednej lokacji, tylko jej jednej czynności, którą się robi. Bo nie, nie będzie to spoilerem, gdy powiem, że w trakcie gry dostajemy mały przedmiot, który się nazywa chronografem i chronograf pozwala nam na cofanie się w czasie i jakby... To do jednego momentu tylko i wyłącznie, ale jednak cofanie się w czasie i powrót do teraźniejszości. No i ten chronograf posiada taką opcję, że można patrzeć jednocześnie to co, jakby będąc w teraźniejszości patrzeć na przeszłość i, i odwrotnie. Jakby jednocześnie. I to jest bardzo ważne. I gdy robimy to, czyli właśnie rozkładamy ten chronograf i on pokazuje te rzeczy, to spadki latecz są to tak mocno widoczne, ja bym powiedział, że to są spadki spokojnie z 30 na 15-20 latek, więc to widać, nie? Ale, ale ogólnie działa dobrze i jest wszystko spoko. No i teraz przy okazji tej gry, jak się tak jarałem, to mam mały rand co do Twitcha, bo uznałem sobie, że wow, będę sobie to streamował, nie? No i jako, że nie posiadam w tej chwili jeszcze Elgato, ani żadnego takiego Capture Carda, to jakby najprostsze rozwiązanie, jakie było, też tak samo support Twitcha podaje, że jeżeli mamy Xbox to to jest najprostsze i najlepsze według nich. Why? Nie wiem. Czyli odpalenie transmisji po prostu z poziomu aplikacji Twitcha. Wszystko super, bo większość... Które, które mam w siebie w bibliotece działa tak Dishonored 2 nie chciał działać i nie działa do tej pory, bo jeszcze dzisiaj to sprawdzałem i nie da się go streamować nikt nie ma pojęcia dlaczego, na początku wyrzucał, wyrzuca taki błąd, że to jest, który jest po stronie Twitcha Support twierdzi że Drap ma problem, miała wtedy problem, jak ja chciałem streamować, że po prostu gra nie wyszła bo chciałem ją streamować w czwartek w czwartek się nie dało więc uznali, że no gra oficjalnie nie wyszła, więc pewnie się nie da streamować ja mówię sobie, no dobra, no jest to zrozumiałe no ale to w dniu premiery o tej, okay. no i w dniu premiery znowu było to samo i po tygodniu, prawie że tygodniu jest nadal to samo i support nie ma pojęcia co się dzieje w sensie coś, coś jest halo, nie wiem czy to jest podpisane jakaś umowa z Bethesdą i Bethesda po prostu nie pozwala na stream tego, tej gry po prostu, prosto z konsoli, ale to było bez sensu, bo ludzie, którzy posiadają Elgato, czy, czy właśnie takie capture cardy, czy mają po prostu pc i z pc to streamują, nie mają żadnego problemu, więc moim zdaniem jest to bezsensowny trik w ogóle. No mówię, jest... Strasznie się zawiodłem w tym momencie na Twitchu i na tym, że w ogóle support mi odpowiada coś w stylu nie działa? No sorry, że nie działa, nie umiemy pomóc i tyle. Zamiast, nie wiem, zrobić cokolwiek. powiedzieć, że nie działa i dziękuję. Strasznie się na tym zawiodłem. To tyle. Ja myślę, że DiZoner 2 to jest drak, w którą powinniście zadrać, bo to powinniście? No, nie wszyscy lubią strzelanki. Chłopaki, macie jakieś pytania to w ogóle? E, ja nie. To znaczy, grę na pewno ogram. Kiedyś. <śmiech> e, ale myślę, że wyczerpałeś dosyć dobrze temat. No ja próbuję go wyczerpać. Ja się nadal jaram. Ja do tej gry będę wracał. I ktoś będzie miał jakiś problem z Dishonored 2, nie wiem, z połączeniem niektórych rzeczy, bo tam jest tak dużo odniesień do jedynki, że ja... Początkowo myślałem, że dwójka jakby po tym, co pokazywali, to będzie takie no niby kontynuacja, ale jak ktoś nie zna jedynki, to może ją pominąć i jakby nie, za, nie zauważę różnicy, a prawda jest taka, że jakby dużo lepiej i jakby rozumie się w ogóle dwójkę, to ma się pojęcie, co się stało w jedynce, bo jest dużo właśnie odniesień do, do, do tego, co tam się stało. Dużo też jest rzeczy, które są związane w notatkach, gdzieś tam zapisane gazety, nie gazety. To wszystko, jakby się jak się czyta i patrzy, to mówi się: O kurde, przecież to to pamiętam. A, a tak to było. Niektóre rzeczy po prostu się ze sobą łączą i jest łatwiej to połączyć wciąż przyczynowo-skutkowy. Więc mówię, dra jest warta odrania. No, dla niektórych może być tak jak dla mnie to będzie chyba dra roku. Final Fantasy 15, no to ja wiem jak to będzie wyglądać ja w tej grze spędzę 100 godzin i nigdy pewnie jej nie skończę a Dishonored 2 jest na tyle małe że ją będę kończył i kończył i kończył i kończył i, I nigdy mi się nie znudzi takie kiedynka no ale to jest właśnie to co Hubert powiedział tak naprawdę że niech żyją gry które są zamknięte w jakimś stopniu Oczywiście znaczy to tak tylko Dishonored 2 ma tą zaletę pod względem bycia zamkniętą, że ona jest w jednak trochę otwarta, bo pomimo, że jesteśmy zamknięty w tych, w tych mniejszych lotacjach, w sensie idziemy od misji do misji, czyli jesteśmy ciągnięci za rączkę, nie da się inaczej, po prostu nie pójdziesz se na z jednego miejsca, nawet do drugiego do koniec. No tak, tylko to, dla mnie to jest zaleta właśnie. Ale nie, to ja nie mówię, że to jest wada. Wadą, jakby wadą Quantum Bright, na przykład, dla mnie, jeżeli tak sobie zauważyłem, to jest brak jakby widocznych, takich mocno widocznych skutków tego, co ja robię w grze. A w designer 2 to po prostu widać. I, I wtedy ja czuję, na przykład wiem i czuję, że ten świat jest otwarty, pełen życia. Nie? Rozumiecie o co chodzi? No, tak, mhm. że swoje jest... działania wpływają na otoczenie, a nie to, że to jest film. Tak, tak. i to jest. Te, znaczy, ja nie mam za, nic zaraz, do ale... ja nie mhm. mam Ja nigdy nie, ma, nie miałem nic do tego, że dre z, z zamkniętą historią są złe, bo ja sobie zdaję sprawę, że takich gier jest mało. I dobrze wiem, że nikt tego nie tworzy, bo po prostu znaczy mało osób tworzy, bo na te gry jak ja, Dysoner 2, właśnie, czy Quantum Break powstają, ale nie mają jakiegoś takiego wielkiego sukcesu sprzedażowego, bo ludzie wolą te dres otwartym światem, bo patrzą na ilość godzin, które no, mają. Właśnie, nie powiedziałam o ilości godzin, które, które mi się udało przejść, czyli mały będzie taki, będę update'ował na bieżąco. Zobaczymy, jak szybko będę to przechodził. Pierwsze przejście, czyli to właśnie Emily z niskim poziomem chaosu, trochę zlizaniem ścian, ale niewielkim zajęło mi 15 godzin. Więc jest to całkiem niezły czas. Tym bardziej, że właśnie nie, nie przeszedłem Endrej jeszcze drugą postacią. Jeszcze nie, nie, nie sprawdziłem, jak się dra inaczej. Nie, nie, nie, nie wszedłem wszędzie, gdzie się da. Więc jest szansa, że w tej drzew bije spokojnie no, średnio licząc na mnie 80 godzin. To jest całkiem nieźle, jak, jak na adres zamkniętym światem. w Ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do tego, co mówisz o Quantum Break'u. Tam w pewnym stopniu ma się wpływ na historię, tylko nie w taki sposób, jak ty mówisz. Tak? Tam możesz, w zależności od tego, jakie tylko nasz wybory w tych słynnych. No ja wiem, ale to są tylko wybory, to są zwrotny. wybory trochę jak w Tay Tale. Tak, e, tak. Czyli tak. one są i ale nie tak nie tutaj inne. E, one są, ale one wpływają na tak. świat. Tylko, to że to jest nie w, w sposób płynny, tylko to jest taki w zasadzie no wariantu właśnie, a mi historii. mi bardzo tak. zależało, mi bardzo zależy na, na takim płynnym przechodzeniu historii, nie? w sensie ja sobie coś robię i za każdym razem, jak coś się dzieje, to gdzieś tam się to updateuje w trakcie i się zmienia, no w gotyku tam, którymś, a drugim też tak było, że jak Tat. byłeś na, na, na, na pięku z jakąś tam grupą społeczną, to. To się nie dało w nie ogóle dało się ani handlować, nie tak, ani... Tak, nie, nawet się tak, nie atakowali, nie cię, to było fajne, także... Że niedawno tak. no jeszcze tutaj jest, to tutaj nie jest podobnie, jest, jest jedna taka misja, która, gdzie na początku jest się wrogiem, a później w zależności od tego, z którą się zaprzyjaźnić i w ogóle nie trzeba się żadną zaprzyjaźnić, tylko można to w ogóle obejść, co też jest fajne, ale jak się obejdzie, no to w zależności, którą na to będzie tam... Konflikt. Ale nie. powiedz, Patryk, czy trzeba przejść pierwszy Dishonored? Żeby dobrze ja pochłonąć myślę, historię, że tak. Żeby dobrze zrozumieć, ja myślę, i, że tak. I naprawdę. Tak, bo jest dużo rzeczy, o których się nie, nie, nie, nie zrozumie. Dlaczego na przykład jedna z tych postaci, która, która pojawia się już na samym początku, Kim ona jest takie, mieliśmy dyskusję na, na Telegramie swego czasu, że. Yy, Sebastian właśnie nam na nas poinformował, że on to w ogóle tego początku nie kuma. W sensie jest to takie za przeproszeniem z dupy. Ja mu, ja mu, ja mu to nie odpowiada, jak ja to tak można zrobić dobry początek. A ja jako, że znałem jedynkę, popatrzyłem sobie na ten początek i mówię sobie, kurde, to ma sens. To ma sens. A później jak się zacznie y, dalej rozwijać grę, w sensie poznawać, co tam się dalej dzieje, to w ogóle zaczyna mieć to jeszcze większy sens więc mówię warto jedynka odrać żeby poznać i warto odrać ją nie tylko pierwszą część podstawkę tylko dwa dodatki z daudem, bo tam też pojawiają się rzeczy, które pojawiają się w dwójce postaci, niektóre wydarzenia więc mówię warto warto odrywać Dishonored 1 i 2 no, z tego, co Dobra. widziałem, dużo ludzi gra w tej chwili, także na pewno zażarło. No Dużo ludzi gra w tej chwili, a dzisiaj wyszły Watch Dogs II i wszyscy wyjęli Dizonert 2 i wysadzili Watch Dogs II. Właśnie Bo to jest ten, też to bogactwo premier, no nie? Jest, ta jesień jest strasznie tak. obszerna. Jest strasznie nasycona. Ja jestem zachwycony tym, jakie oceny zbiera Dizonert 2, czyli w tej chwili na Metacriticu widziałem 83% 83% na 100. To jest naprawdę niezły wynik, jak na dre, na gdzie wszyscy się bali, że Bethesda to spierdzieli, tak jak przy Definitive Edition, która nie była remasterem, ale nie była dobrym remasterem, tak jak wam kiedyś mówiłem, że to jest bardziej odpalenie w emulatorze. Ale no, poradzili sobie i też jestem zachwycony. I to samo z sami drugimi, co jest... Jestem w jeszcze większym szoku, bo... Dra uzyskuje ocenę na poziomie 92 na 100. O, to bardzo, bardzo wysokie. Bardzo wysoko. I ludzie twierdzą, że jest to dra, która jest tym czymś, czym było Assassin's Creed 2 dla Assassin's Creed 1. I potwierdza się to, że UBS tworzy jakieś dłuższe serię, to w pierwszej części jest zawsze Mech, a Druda jest całkiem spoko. I, i... Myślę, że tutaj z Watch Dogsami może być podobnie. Już któryś raz to słyszę, bo nawet miałem okazję konwersować z osobą, która, która już przeszła i mówiła, że właśnie tak jest. Że to jest naprawdę dobra grada, do której będzie wracał, a nie tak jak było z pierwszymi. No ja o Watch Dogsach opowiem po Mikołajkach, że się tak wyrażę, bo to jest dla na którą czekam na, na, na prezent Mikołajkowy. Wydaje mi się, że teraz nie ma opcji, żeby wszystkie te tytuły na premierę ogrywać z takim samym zaangażowaniem. Po prostu nie ma opcji, no. Pomijając koszty, znaczy to tak, ja bardzo pomijając chcę. Ja, jeśli, po, pomijając koszty, to ja, jeżeli, jeżeli pomijał koszty, to ja w tej chwili, ja bym polecił do sklepu, kupił Watch Dogs i już w tej chwili grał, bo ja bardzo chcę podrać w drugie. Tylko ma, patrzę bardzo jakby otwarcie. Po drodze będę miał jeszcze Pokemony za chwilę. potomony Moon, które sobie mam zapriortyrowane i będę drał i to też mi pochłonie masę godzin i jak zacząłem układać kalendarz do końca roku to myślę, że spokojnie nie muszę drać teraz w Watch tylko mogę sobie właśnie po Mikołajkach na, na święta gdzieś tam odłożyć do, do konsoli Final Fantasy i jak włożę Final Fantasy, to starczy mi spokojnie do kwietnia nie? No w takim razie Więc... na pewno no dokładnie, więc mówię, nie, nie, nie warto teraz już, już teraz wkładać tej, tej płyty, tylko se tam może poczekać i wam też to sugeruję. Może też Zaczyf, będzie łatwiej fajnie jest, pomyśleć. Fajnie jest grać ten tu na premierę, tak? To jest zawsze przyjemne. Oczywiście, zawsze jest przyjemne. Nie, dla poca, ale najmniej, oczywiście, no ale ogólnie jest przyjemne. <grychy> ale, tak, ale przecież nie ma obowiązku, najzaczej. tak, Nikt nie, nie ma obowiązku, żeby wszystko na premierę okrywać. Tak. Dobra, słuchajcie, mówiliśmy na samym początku, Myślę, że to trzeba skończyć, że ten temat taki typowo o gierkach, w sensie jeszcze jeden temat gierkowy wyciągniemy, bo mówiliśmy o, o tym, że jest jedna ploteczka. Taki ploteczka niąsi traporcik. Wyleciał, który jest bardzo niepokojący. I dotyczy, dotyczy Nintendo, ale dotyczy też ogólnie całej branży. I to jest bardzo ciekawe. Bo dziś pojawiły się informacje, że Nowa Zelda, czyli Legend of Zelda Breath of the Wild nie, może nie wyjść wraz z premierą Nintendo Switcha. I to jest bardzo słabe, bo wszyscy na to czytali, że to będzie dra startowa, to jest dra, dla której masa osób w ogóle chce kupić Switcha, przejść z Wii U na Switcha, bo, bo Breath of the Wild ma wyjść także na Wii U. I w tym momencie jest to bardzo smutne. Ale... smutne, ale mi się to podoba Nintendo pokazało, że, że jeśli ma niedopracowany produkt, to nie chce go wypuszczać od razu, tylko chce go dopracować, dopieścić do końca znaczy co, nawet, to jest bardzo nawet ciekawy, kosztem bo... tego, że konsola się słabiej sprzeda wiesz co, w ogóle dość ciekawy problem jest taki, że sami twórcy twierdzą że gra może nie wyjść, znaczy mają wpisane w ogóle że 2017, nie? nie podane mhm. Kiedy? Mają cały rok. To jest taki sprytny chwyt marketingowy. A druga rzecz jest taka, że sami twórcy podają, że dra w tej chwili jest w fazie lokalizac lokalizacji ogólnie, czyli tworzą tłumaczenia i są i jeszcze dra nie przyszło testów. A do no spokojnie marca, tak? Jeszcze kawałek czasu jest. Więc może jednak im się uda, ale sygnał sam od siebie, że może nie wyjść, jest niepokojące właśnie. Ja wiem, że może, tak jak ty mówisz, może nie wiadomo, że nie chce ci wypuścić pomimo słabszej sprzedaży konsoli whatever, ale patrzę po całej branży, jak często nam się dzieje to, że yy, gra zostaje przesunięta. Nagle. Nie wiadomo hmm. dlaczego. Najpierw dostajemy na premierę, zobaczcie na, pre, na prezentacji, macie tu datę, preorderujcie, będzie na pewno. A, dwa miesiące później dostajemy informację. Wiecie co? My to przesuwamy na następny okres rozliczeniowy, bo... Znaczy, takie przesunięcia no, mają różne przyczyny. Na przykład to, że w jednym miesiącu tworzy się 10 wiecznych dużych premier i trzeba przesunąć grę, bo się w ogóle nie sprzeda na premierę. Oczywiście, to, no to, się, to się zdarza. To trzeba takie czynniki brać pod uwagę. Oczywiście, no, ja biorę, ale oczywiście części, nie Oczywiście nie części dorobienie dzieje, gier, tak? ja, ja wolę, dzieje, żeby gra wyszła później i żeby była dorobiona. Mhm. Nie, no ja bym żeby nic stało, nie działo się tak, jak się działo właśnie to z No Man's Skyem i z masą różnych innych gier, gdzie dostajemy właśnie termin i że będzie w tym terminie idra jest przesuwana i przesuwana i przesuwana i jeszcze raz przesuwana, bo niby ciągle nie działa I jeszcze raz i w tym momencie ja już w ogóle zapominam, że to gra istniała, a ona jest ciągle przesuwana i w końcu wychodzi i się otezuje babolem, bo tak często jest, dra jest tworzona masę lat i ostatecznie nie jest wcale taka dobra, bo nikt nie ma już tego hype'u, nie? I bardzo bym tego nie chciał. Chciałbym bardziej, żeby deweloperzy strzelili patrzeć na to, że nie pokazujcie nam gry, która jeszcze nie, nie jest w etapie w cudzysłowie beta, czy tam alfa. Tak? Nie pokazujcie nam takiej gier, bo to jest bez sensu. W bardziej... Mass Effect Andromeda i jej, które pokazuje co roku pokazuje nam 3. dzienniki developers. Ja wiem, tak, tak. Ale y, ja wolę taki dziennik developers, który pokazuje, słuchajcie, pracujemy. Pracujemy. Oczywiście w którymś momencie mogliby powiedzieć, wiecie co, my zamknęliśmy ten, my ten projekt. Okej, okay, ale nie pokazali nam z niego nic. Więc y, oni w ten sposób, pokazując nam dzienniki deweloperskie, trochę podtrzymują y, to napięcie, ale wszyscy czekają na trailer, nie? No to mięso. Za jakiś, się, mogliby się, spokojnie poczekać jeszcze dwa lata. I za dwa lata wyszedłby trailer i wciąż ludzie by się rali. Rozumiesz? To na tym polega cały chwyt a nie tak, jak się robi w tej chwili, że pochodzi ktoś na, na E3 i mówi, słuchajcie, gra będzie kwiecień 2017, nie? I dwa miesiące później przychodzi, i wiecie co, tak naprawdę to będzie w listopadzie, bo my się nie wyrabiamy. No to jest bez sensu. Ja rozumiem, że terminy się zmieniają, ale jednak pewne rzeczy, tak jak właśnie przede wszystkim dyrektorom się sprzedać, to nie podawajcie nam już takich dat, właśnie kwiecień, czy tam już w ogóle te wielkie daty, takie jak teraz się ostatnio działo. No z oparkiem. Wiesz, inna sprawa jest taka, że Nintendo nic nie dało, żadnej daty. Nie dało, nie dało, więc bardziej, jeżeli chodzi o drama, No, no to z Nintendo jest bardziej polega na tym, że gra jest zapowiedziana, była też tak, zapowiedzi, zapowiadana jako gra startowa. Rozumiesz? I ludzie bardzo na to liczyli, że to będzie taka... No tak, ale to jest takie dbanie, bo nadal nie wiemy, jakie będą gry startowe. Może Zelda będzie grą startową. Może. Może. Może przesunął w ogóle samą premierę konsoli. Tylko i włączy po to, żeby Zelda była startowa, nie? Może tak być. Róż, różnie może się zdarzyć. Na razie, na razie dostaliśmy taki, a nie inny raport i jest to po prostu smutne. No ja... Mówię, też czekam, nie? Na, na tą zelduchę i nie będę chciał w to, w to podrać. Ty no, Dominik, w ogóle co sądzisz o takim przesuwaniu premier? Znaczy, I... ja w ogóle bardzo tego nie lubię i znaczy, co, ja, ja nie rozumiem w ogóle, dlaczego tak wcześniej są zapowiadane teraz gry, a potem są kłopoty z terminami. Naprawdę nie rozumiem. A priorytety masz już, nawet czasami priorytety już są, no nie? Okazuje się, że potem jest zapsuwa, zresztą nawet Wiedźmin był opóźniony, pamiętam troszeczkę tylko niedużo to było, Tak, tak, tak. Parę tak miesięcy. Tak, dwa, trzy miesiące były. No. Ale był, bo miał być chyba w lutym, pamiętam, a pojawił się później. Tak, albo był ostatecznie mhm. w maju. No dokładnie. Ja bym wolał, to, czyj, No ja tu będę bronił, no. Wola, że, wiecie co, ja bym wolał prostą rzecz, żeby po prostu na dwa miesiące przed terminem mówili, że jest gra. Tak, I to um, by lepiej. Naprawdę, żeby nakręcić ludzi. Ale, a tak to frustracja Wiecie, no tutaj jest. musi być. To znaczy, żeby nas nakręcić, tak, ale oni muszą nakręcić przeciętnych Kowalskich przed no, czasą, wiem, Dominiku. wiem nie mam ten problem. Znam, znam. Ty to no, widzisz, i... na przeciętnych Kowalskich problem jest taki, że yy, przeciętny Kowalski w ogóle nie zwraca uwagi na datę premiery. Tak, tylko oni muszą jeszcze raz kręcić całą machinę marketingową i tak dalej, i tak dalej. Muszą mieć datę premiery jakąkolwiek spoko, tylko mówię, to machina, machina marketingowa da, mają datę premiery, tylko te daty premiery pokazują na imprezach stricte dla graczy, którzy się interesują tematem, czyli dla nas, tak? Na E3, na Gamescomie, na Paris Games Week, na Tokyo no. Games Show. No ale wiesz, to, no, przykład z Wiedźminem. No coś im wypadło, trzy miesiące trzeba przesunąć premierę, bo coś nie działa. Okej, okay. ale to jest zrozumiałe w sensie takim, przesunęli premierę Wyszło jak wyszło, ale bardziej mi bardziej polega mi na tym, że ostatnio to, co się działo teraz z South Parkiem też. Zobaczcie, wyszli nam na E3 i powiedzieli, słuchajcie, będzie na Mikołajki, I wszyscy wow, będzie na Mikołajki, podramy sobie. I ile potrzeba było? Miesiąca? żebyśmy się dowiedzieli, że teraz przesunięto to na 2017? Nie, no więcej. więcej. niż miesiąca. No trochę więcej, Nie, w w październiku zostało powiedziane, nie? Mi to w ogóle nie przeszkadza. No, będzie, kiedy będzie. No, zagram, kiedy okay, będziesz już Tak, będzie, kiedy będzie Ale Samo to jest w... dla mnie osobiście już w czasie E3 wiedzieli, że się nie wyrabiają, bo nie wierzę w to, że w ciągu półtora miesiąca, czy nawet miesiąca się aż tak zmieniło wszystko, że termin się nagle strasznie pozmienił. No, no wiesz, może koncept się zmienił. Nie wiem ci... tego. No koncept gry w ciągu miesiąca, no nie, no już to, co pokaz, pokazują na E3, bardzo często są rzeczami, które są bardzo dopracowane. A przynajmniej powinny być, bo znamy w Watch to uczenie i w ogóle. No to to były cztery miesiące, nie miesiąc. No nie wiem, no, mi, się, mi się osobiście to bardzo nie podoba, bardzo tego nie lubię. Chciałbym, żeby tak jak, tak jak Dominik mówi, na dwa miesiące wcześniej wyszedł Gości powiedział, słuchajcie, będzie wtedy. Ja wiem, że machina marketingowa musi działać, ale machina marketingowa tak naprawdę yy, działa w dużej mierze za pomocą czy W sensie zobaczy, ile razy do, do Was podejdzie ktoś, kto w ogóle na drach się mało zna. W sensie lubi się podrać, ale ja ten i się zapyta, słuchaj, w co ja mam teraz podrać, nie? A ty mówisz mu to, to, to, to, i to my jesteśmy tą reklamą. On dalej rozsiedzie i to idzie taką takim reklamą pantoflową, nie? dziś tam to rozsiewa. W ogóle w Polsce jest mało przecież takich typowych reklam, które my znamy z marketingu. Nie ma tego za dużo w telewizji, nie ma tego za dużo już. Powoli się zaczyna w kinach, tak? Ale też billboardy te, to powoli zaczyna wchodzienia aż tak masowo. Więc... Ja mówię o, o Polsce, ja wiem, że w Ameryce jest to inaczej trochę rozwiązane, bo tam jest większa ta machina marketingowa, ale też inny rynek jest, jeżeli chodzi o drawideo, nie? Bo tam jednak te wszystkie reklamy, to one nawet, jak od, ktoś cedra normalnie na Xboxie i odpali sobie, nie wiem, film, to mu czy reklama nowego Battlefielda. Nawet chce podrać coś chwilę wcześniej, to nagle... Gdzieś tam z Botów Nadasów na wystartuje mu reklama, że. Zobacz, stary już jest, nie? Albo za chwilę będzie. Obejrz trailer, no i to ktoś litka. No tak zwróć uwagę, że to i tak się dużo zmieniło. Um, na przykład reklama Tim Ridera była w telewizji, widziałem, bo tej widziałem w telewizji. Sam nie oglądam telewizji. Oczywiście teraz Watchdowcy są, watch są prezentowane. Jak u rodzinki czasami Więc... jestem, no to telewizja tam jednak gra często, to autentycznie pojawiają się. Oczywiście, ja nie mówię, że to się nie zmienia, że stoimy i ten. To, to... Tak, gdy bardzo weszło do mainstreamu w tej chwili, to już nie jest gigantyczne tak, zajęcie. I, w, tylko mówię, w dużej mierze ta machina marketingowa, która musi ruszyć, myślę, że spokojnie te dwa miesiące to wystarczy. W dużej mierze oni potrzebują osób takich jak my, które jeszcze bardziej im to roztręca, bo będą nadawały hype w internecie, czyli na, właśnie na Twitterze, na Facebooku, na, na wykopie nawet. Gdzie no, jednak te społeczności są duże i się będą w stanie gdzieś tam wyłapać te informacje od nas, nie? A to osób, które się po prostu drami jarają. Proste? Tak, albo emocjonują. No, albo emocjonują. No Piotrek, tutaj no. duży monolog twój wyszedł My tutaj, jest dosyć późna godzina Chciałem zauważyć, więc nie wiem Zbliżamy tak. się do końca, nie zbliżamy się Wiesz co? myślę, że możemy Spokojnie, wiesz się co? Coś Kuberty. jeszcze chcemy poruszyć Chciałbyś jeszcze jakiś temat wyciągnąć Teraz a, Nie wiem, jak z Dianą Wy nie oglądaliście chyba artystów to znaczy Dominik oglądał trzy odcinki Tak, trzy odcinki tak, A ja obejrzałem praktycznie całość no to nie, to możemy powiedzieć o, o artystach teraz. E, przynajmniej chwilę. E, chciałbym powiedzieć o artystach, bo to jest serial bardzo specyficzny. To jest e, serial, którego, który, który nie będzie e, w telewizji przez jeszcze bardzo długi czas. I to jest taki przypadek serialu, który, e, no, który jest. Który jest mm. dobry, który się nie sprzedaje. Tak. No i którego nie zobaczycie czy, yy, przez jeszcze bardzo długi czas właśnie. Eee, to jest serial produkcji TVP. TVP zatrudniło duet sceniczny do nakręcenia go e, z okazji 150-lecia Teatru Polskiego. I mm. to jest serial wybitny. E, to jest pierwszy, naprawdę wybitny serial polski, który oglądałem o... w ogóle, tak naprawdę, bo w sumie nigdy nie oglądałem... Nie, nie tak miłość, ej! <śla> tak, tak, tak. W sumie nigdy nie oglądałem tak dobrego polskiego serialu, jakim są artyści. Serial opowiada o... o młodym dyrektorze teatru, który tak naprawdę zostaje tym dyrektorem bardziej z przypadku niż niż no... w ogóle się na tym zna, że się Tak, tak, no, w ogóle się na tym nie zna, bo no, został tak specyficznie wybrany, że no, miał się nie znać i zmaga się z całą tą machiną biurokratyczną, z urzędami, z, z, z państwem, z które z nie chce wykładać z pieniędzy, ludźmi z ludźmi, rodzaju, tak. tak. Hmm. Dokładnie, z ludźmi. No, tematyka teatru jest bardzo bliska w tym serialu. Tak naprawdę wystąpili w nim praktycznie sami aktorzy teatralni. Stworzył go duet te pisarzy teatralnych. I w grze aktorów w ogóle widać taką właśnie. Tak jakby grali. To nie jest taki typowy serial, tylko to jest tak jakby grali na deskach teatru. To jest niesamowite. Oczywiście znaczy ja to bardzo odbierałem, ten serial, że się wyrażę mm -hmm. to tylko wyraża z teatru telewizji. Mhm, można tego tak odbierać. Do... Bo teatr telewizji ja bardzo lubię oglądać, mało kiedy mi się to zdarza, bo w telewizji rzadko oglądam, ale za jakiś czas, jak mi się zdarza gdzieś tam być u czy to u babci w poniedziałek, mało kiedy się zdarza, ale jednak to Oglądam. i bardzo lubię. Sobie to daje, daje takie poczucie obcowania z kulturą wyższą. I artyści robią dokładnie to samo. W sensie ogląda się to jak teatr telewizji. Mhm. Znaczy, myślę, że to się ogląda jak teatr telewizji, ale też jak y, serial. Oczywiście, yy. oczywiście. Nie mam się w ogóle tego czego wstydzić na tle międzynarodowym. To się tak dobrze ogląda jak a, naprawdę czołowe, wybitne amerykańskie ogląda produkcje. Tak samo dobrze jak Sherlocka. I... Tak. To jest niesamowite, że wreszcie TWP przy, przy, całkowicie przypadkowo stworzyło serial tak dobry, że w życiu by nie pomyśleli, że mogą mieć taki serial. I niestety go ubiło od razu. To jest niesamowite. Serial niestety trafił na bardzo zły czas w... Na bardzo no, najgorszy czas, w jaki mógłby trafić, bo akurat zmieniał się, zmieniał się prezes telewizji i nowy prezes nie za bardzo polubiał chyba ten serial, bo nie dość, że jakoś niespecjalnie był gdziekolwiek reklamowany, to pierwotnie miał być wyświetlany w poniedziałek o 23.30, co jest totalnym... No, dziwactwem i nie wiem, dlaczego tak w ogóle miało się stać, ale w ostatniej chwili datę premier odcinków przenieśli na piątek 22, więc to jest już dosyć dobry moment. Eee... Choć też wciąż późno jest na taki serial. To jest niestety późno, ale to jest już dużo, lepszy, dużo lepsza opcja Oczywiście niż pan dziewczynki 23. Ale to, to jest niesamowite, że TVP przez przypadek zrobiło serial, który wychodzi poza ich grupę docelową. Yy, grupę widzów, którzy tak naprawdę oglądają telewizję. I dlatego ten, ten serial niestety się nie sprzedał. Bo yy, pierwszy odcinek widziało bodajże 450 tysięcy osób, gdzie wiesz, no Rancho przebija przy, przynajmniej no, 6 nie milionów. Licząc, nie licząc tego, że oni w ogóle nie liczą osób, które oglądają to na VOD.tvp.pl Tak, ale niestety można było się spodziewać dobrych wyników w UD. niestety, z tego co wiem, 50 tysięcy osób pierwszy odcinek obejrzało coś takiego. To, jest, to nie jest dużo, niestety. To jest dziwne. znaczy, e, niestety dużo ludzi po prostu nie obejrzało tego serialu tylko dlatego, że jest polski. To jest, e, to jest niestety fakt i no nie, no polski serial, no jak to, nie? To nie no może będzie, być dobre. No miłość, nie? na no, wspólne no. i tego to... TVP skutecznie zraziło po prostu widzów, którzy szukają bardziej jakościowej rozrywki. Którzy już naprawdę nie oglądają telewizji, bo TVP ich tak zraziło, że muszą szukać tej jakościowej rozrywki po, po sieci, po... Musieli cofocie zmienić nawyki oglądania telewizji. W ogóle oglądania czegokolwiek, tak? W sensie, czy to filmów, czy, czy seriali. Z tego, mm -hmm. nie, nie oglądamy tego w właśnie przeglądając programy telewizyjne, tylko odpalamy Netflixa, czy odpalamy HBO Go, czy cokolwiek innego. Tak, no i dlatego ten serial się nie sprzedał, bo był, to był serial nowy, pokazany w nowej konwencji, ale zdystrybuowany w starym stylu, w którym mm -hmm. niestety ludzie oglądającymi jak miłość nie obejrzą tego serialu, albo no jak obejrzą, to nie zrozumieją na samym Nie początku. zrozumieją hmm. nawet, tak, dokładnie. A ludzie, którzy mieliby możliwość, chcieliby po poznać te tak, to, tak. coś takiego, w ogóle nawet nie, pierwsze Kto... życie, nie wiedzieliby kiedy, bo nie Którzy są le... grupą docelową tego serialu. To, to, to nie wykorzystane niestety potencjał. Mhm. Eee, byłem na ostatnim odcinku mm, artystów w Ninie, już kiedyś o Ninie opowiadałem. Mm -hmm. To jest Narodowy Instytut Audiowizualny i miałem okazję spotkać się z producentczynią wykonawczą, <laughs> chyba tak to się wymawia yy... i pytałem właśnie, czy, czy może jakieś zagraniczne telewizje, bo to jest naprawdę serial, którego nie mamy się co wstydzić, można by to sprzedać nawet gdzieś do Netflixa, czy do amerykańskich telewizji. Yy. I dostałem odpowiedź, że owszem, serial będzie emitowany na festiwalach filmowych, na, którym, na których będzie możliwość wykupienia tego serialu przez, przez zagraniczne stacje. No ja, i ja, ja czuję może... duży potencjał w BBC, wiesz? Tak, też. Bo Wa Watacha chyba była w Channel 4 ostatnio. No, to jest Nie, a to mówię. To, Akurat artyści mi bardzo pasują pod BBC. Bardzo. No tak, a jak BBC to by się by kupiło, to może by trafiło nawet do Netflixa, tak? Tak, dokładnie. Ja w ogóle sam powiem, trafiłoby mm. wyraźnie do szerszego widza. Ja w ogóle z Hubertem rozmawiałem trochę na temat artystów, bo dzisiaj się widzieliśmy, jeszcze o tym powiemy, o tym zdarzeniu, tak na koniec podejrzewam, to ja już miałem, już, już pisałem prawie maila do Netflixa, wrzućcie ten serial do was, bo mm, nie wiem, mogę, mogę ci Hubert wejść słowo troszeczkę, bo o technikach chciałem Jasne, powiedzieć, dlaczego proszę. to jest Bubble? <laughs> bo ta platforma jest kulawa, platforma yy, ta yy, VOD na TVP nie dosyć, że nie, nie pokazuje tego serialu nigdzie, bo oczywiście no jak wejdziecie na pierwszą stronę, to nieważne czy w aplikacji mobilnej, czy na stronie mobilnej, czy na normalnej, tam są te wszystkie popularne papki, a to jest ukryte, trzeba, po pierwsze trzeba znać tytuł, jak jest z tytułu, prawie na to nie trafisz. No, małe szanse. Mało tego, wyszukiwarka nawet tego nie znajduje. Jak wchodzi się z głównego menu, trzeba wejść w UD. E, mało tego, wejdę żelada. ci słowo. Filmweb. Y, ten f, f, serial w bazie Film web pojawił się może po pięciu odcinkach. To jest żelada. Oj, mm. to, to naprawdę to e, jakiś no, nie. Nawet nie ma grafiki. Nawet nie ma grafiki. Oni użyli grafiki z kanału YouTubeowego, jakby nie patrzeć. O ja, ja, ja. To, to, czy to, jest to nie było bryskitów aut. nawet? Aż trudno uwierzyć pewnie nie było, no bo taka promocja filmu no. mm. Not... bardzo to smutne jeżeli chodzi o, o tak, do, no, tak dobrą treść no. polskiej produkcji Ja, je. jest, jest, jestem bardzo smutny, że coś takiego się no, dzieje a ty jak zobaczyłeś cały, czy jeszcze nie? tak, ja obejrzałem już całość okay. i uznałem, że obejrzę jeszcze raz, bo moi rodzice nie widzieli i uznałem, że muszę im to pokazać. No, dobra promocja. Ale na pewno nie będę tego oglądał tutaj, w sensie bezpośrednio na, na, na stronie, bo na stronie to w ogóle można się... Mm. Tylko nie, co, to, to nie polecam. nie próbuj streamować, jedyne... streamować, jak oglądasz, bo on nie zadziała. <laughs> nie, nie, nie. To, co zamierzam zrobić, to zobaczyć, jak to będzie działać na telewizorze, bo w końcu jest na telewizorze. Ja też nie bardzo rozumiem, dlaczego ta platforma TVP, która... Szczerze mówiąc, nie ma y, też złych rzeczy u siebie przy nie, okazji nie, ona jako przy treści tego, ma Okej, okay, moim zdaniem. Ma no, bardzo dużo treści i sama platforma jest źle wykonana i bardzo mi brakuje osobiście. Uwaga, uwaga, teraz to zabrzmi źle, ale ten aplikacji na Xbox One, aplikacji na PlayStation 4. Bo Ale chyba ten, ja zweryfikuję, chyba w Smart TV się pojawia, ona jest preinstalowana. Tak, tak. Znaczy, Smart TV jest, ale. A ja chciałbym też mieć. Znaczy, z dwojga złego, lepiej, y, bardziej wolałbym aplikację TVP niż TVN u No ba, no ja bym. Powiem tak, działa dużo lepiej. Lepszy, powiem ci tak, ja bym ola, wolał obie, bo lepszy <laughs> wybór niż nie mieć go w ogóle. A w tej chwili jesteśmy postawieni pod. Nie, bo naprawdę mi to mi VOD i TVP działało bardzo dobrze. Nie wiem, o co wam chodzi. Poczekaj, ja, ja, ja już uściśle. Ja mówię o mobilnym no. oglądaniu. Przyznaję, A, że tak. miałem M mobilne... czas, na, żeby okay. trochę się z tym zapoznać gdzieś tam w drodze, jak wędruję do pracy i z powrotem i w innych tematach i teraz na wyjeździe. I byłem siłą rzeczy skazana na mobilnej. I co się okazuje? Na mobilnej stronie nie działa przewijanie, więc nie mam mowy, że obejrzeć chociaż połowę. Bo ja wiem, że odcinki nie są długie, ale to nie jest serial który, czy tam, no serial, który oglądasz po prostu na pałę. Tam musisz posłuchać tych dialogów. Musisz to zrozumieć, poczuć, jakby wchłonąć to troszeczkę, wciągnąć się. I ja, no przyznaję, czasami oglądam na raty. No zdarza mi się tak, że to będzie 20 minut, bo akurat wysiadam, zmieniam środek do komunikacji. Dominik, ale ty mówisz, nie, nie działa przewienie, ale przecież oni mają aplikację. No zaraz powiem o tej aplikacji. Aplikacja... <grym> Na przykład jest, no, no to jest coś strasznego no. to Żal po prostu Chcesz Co, Android 1.4? Znaczy nie, Android 4.0 Wczesna wersja nie. To zrobione no, jest okay, na tym dobra. Halo Całym interfejsie i sam Halo Nie pamięta gdzie się skończyło Działa przewijanie oczywiście Czasami się zdarza, że w ogóle nie ładuje materiału Twierdzi, że urządzenie nie jest zdolne Bo czegoś tam brakuje okay. W systemie Druga rzecz, nie wystarczy, naciśniesz power button czy włącznik telefonu, aplikacja w, znika, wy, wywala się. Także ja no jestem tak zepsuty już Netflixem jakością tej aplikacji mobilnej, że jest, no, aż trudno mi uwierzyć, że taki bubel jest na rynku. Mało tego, aplikacja laguje. W sensie nie wiem, jak jest na może to może to by to Nie wiem, nie, nie patrzyłem na ja w ogóle. Przew... Mało to mało zostałem z oglądania mobilnego. Przewijanie listy filmów się tnie. No to, jest, to jest aż przykre w roku 2016, mało tego, w schyłku roku 2016. To aż, no to, to świadczy o tym, jaka ta platforma jest yy, albo niedofinansowana, albo ci deweloperzy, jak ci złapanki. No nie wiem, co jest nie tak. Dlatego... Ja ci powiem, co jest nie tak. Ta platforma, powstała tylko i wy, w, ta platforma powstała tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby, żeby była. w cudzysłowie tak, żeby była, żeby osoby takie jak my, którzy nie oglądają telewizji, żeby no, niech mają, nie? Nie będą korzystać to nie będą korzystać, ale nie będą nam podli powiedzieć, że nie ma. Ja wam powiem inną hmm? rzecz, że ja dzięki artystom odkryłem, że w ogóle istnieje aplikacja mobilna. Nawet nie A, wiedziałem, dźwięk. że istnieje. Ja wiem, jak działa aplikacja na Smart TV, i aplikacja na Smart TV działa dziwnie. W sensie jest bardzo dziwnie sklattery, ma dziwne ułożenie tego, te, te, tego menu. I multimedia. <laughs> Nie, to w ogóle jest tak dziwnie poprzewijane. Po Bez e, aplikacji VOD TVPPL, korzystałem z tego czasu dość dużo, jak jeździłem do Katowic, do, do, do mojej byłej dziewczyny. I oglądaliśmy w ten sposób wiadomości dzień wcześniej, po prostu czy tam godzinę później w zależności od tego, bo, bo te tak wpadały i czasami trzeba było niektórych rzeczy czytać po prostu. Była strasznie nieintuicyjna i ona nadal jest nieintuicyjna. Po prostu widać, że ktoś stworzył to od to bo działa i zostawione to jest samemu sobie. Wiecie co, problem jest teraz taki, S sorry, słowo ale A? kłopot jest taki, że ta poprzeczka na jakość aplikacji mobilnych jest postawiona bardzo wysoko i nieważne Oczywiście, o jakiej aplikacji tylko... mówimy już nikt nie przepuści czym przepuszczają Google, ale użytkownicy no ja, ja lubię ładne aplikacje, lubię aplikacje, które działają płynnie, jeżeli mi się tnie przewijanie, no to ja robię te uzwroty i nawet tych wiadomości nie odpalę dlatego ja starałem się jednak jak mogłem, to używałem mobilnej wersji obejrzę na pewno, padzę na telewizorze Akurat takie były czynniki, że nie byłem w stanie, a dzięki temu mogę z aplikację mobilną, która w zasadzie niczego nie ma, bo tego, że odtwarza. I że da się znaleźć mm -hmm. tam film. I nawet nie wiem, czy można zapisać ten film, żeby on ci ciągle go nie wyszukiwać. No, to jest aż... mm -hmm. Nie wiem, jak tam z logowaniem no nie jest. Nie sprawdziłem, jeszcze przyznaję. No to musisz popatrzeć. Bo na tym player TVN-u to no, mówię, jest, od razu trzeba się logować. Czy... No, nie nie mam możliwości zobaczenia czegoś. Ale, nie, można bez. Aha. Można bez. Ale player TVN działa naprawdę. Porócz wersji tej webowej, bo ona działa na Silverlight i w ogóle przez to są problemy i na Windowsie i na Macu, wszędzie, bo zabiera straszne zasoby mocy, ale już na telewizorach, czy nawet na PlayStation 4, bo tam, uwaga, jest aplikacja playera, Działa tak po to. Jest spoko. No wyciągamy takie ciekawości, co? w sumie. Ale wiesz co, dobra, tak poszliśmy w taki kania. Ja, ja, bo ja tak trochę się w, w, w, Jesteśmy w telewizji w ogóle, więc jest. Niesamowite, no nie? Musimy powoli kończyć, ale ten, no. to jest świetny serial. Ja się z Hubertem zgadzam. W ogóle niesamowicie dziękuję Hubertowi, że tam kiedyś agitował na końcu odcinkę albo oglądać, bo to Trzeba zobaczyć, jak ktoś lubi tą kulturę pospolitą i mniej pospolitą, no to to jest mus. No, to jest 8 odcinków, to nie jest Sherlock 20-parodcinkowy i kilka sezonów, tak? To można to. E, Sherlock ma trzy sezony, po 3 Nie mówię o Sherlocku no. amerykańskim. Elementary. A, Elementary no, tak. Tak, no, tak, bo tam jest masa odcinków, tak. nie? I, i, i tutaj jest tego mało, są krótkie i, no i można. No, warto ten czas znaleźć na ten tytuł. Nawet już w pracy zacząłem promować. Otóż oczekiwałem na zajęcia z angielskiego. Lektor był trochę spóźniony, to oglądałem perfidnie. No bo co miałem robić? Miałem telefon ze sobą i nawet kolega z boku zapytał, co to jest. No to powiedziałem krótko. P mówi, piesze, słyszy. W ogóle nie wiedział, że jest taki serial. W ogóle nie miał pojęcia. Także warto no, no, no, ten niestety. kaganek oświaty nawet y, w naszym growej w podcaście mm, mówić, bo, bo nie wiem, czy w jakichś innych były poruszane. Akurat ja o artystach usłyszałem po, po raz pierwszy od Huberta i, i tyle. Ja jestem zachwycony, Dokładnie. mi się strasznie podobać z tym. Ja w ogóle, powiem wam, jestem pod wrażeniem w ogóle jakości te, tego, serialu. I ja z przyjemnością eee, słuchałem języka polskiego. Ja tak czekałem na tak się oglądałem teraz tych zagranicznych produkcji różnych, że dla mnie nasza polska mowa, y, mowa ojczysta to jest po prostu miód na uszy. No, to jest po prostu super przyjemnie. Miód serce. Że nie, nie ma napisów, że rozumiem co mówią, nie muszę się... Y, nie musisz się schylać, kombinować, nie muszę kombinować tak. tak dalej. Po prostu oglądam no super, że, że coś polskiego opuszcz. się poczuć jak klient pierwszej kategorii. No, ale to jest niesamowite, że artyści w ogóle są tacy bardzo lokalni, tacy bardzo polscy tak, e... I tam jest tyle stereotypów takich wyciągniętych tak jest <laughs> to, to, to, to, to... ja jestem na samym początku tak naprawdę, czytam po prostu w jednej czwartej, tak, serialu dokładnie, ale nie mogę się doczekać co będzie dalej co ci bohaterowie, już tak trochę zżyłem się z tym z tym dyrektorem i widzę jakie on przemiany, jakie przemiany w nim następują, jak on przeżywa jak on gra, też, on też gra Przeciw, przed innymi ludźmi, tak? Bo też tam od się skrajność tak naprawdę, euforii po rozpacz, no tam jest wszystko, no, fantastyczne. No i też ten motyw, yy, znaczy nie będę, nie będę spoilował, ale jest taki motyw, który jeszcze dodaje pikanterii, tak? Jeszcze ubarwia fajnie i daje taki aspekt humorystyczny. Jest tego sporo. Naprawdę jest super rzecz, super rzecz. Warto. No, no i aktorzy, no, kurczę, oni zagrali bardzo tak świadomie i Widać, że to było dla nich też coś świeżego Że to nie był kolejny serial TFN, w którym e, muszą grać Tylko to był serial Tak naprawdę o nich I no, o tym, że tak naprawdę Wszyscy grają w teatrze, więc e, Tak naprawdę nic nie musieli grać Tylko no, grali samych po prostu, siebie Włącznie y, tak, z Karolakiem, który tak, Lisowo, Ale masz z karolakiem. Były takie momenty, że jak tam y, wiadomo, tam będą przedstawienia, to nie jest jakiś tam wielki spoiler, będą, że będą coś przedstawiać, to jak próby się odbywały, to tak, ja bądź nie wiedziałem, czy oni, w której oni są roli. Czy oni są w tej roli y, sztuki, którą będą przedstawiać, wystawiać, przepraszam, czy grają po prostu swoją postać, y, tą nie z roli, w, y, No, rozumiecie o co chodzi. No, nie, nie. no chodzi ci o rolę o tak. normalną, w sensie rolę w serialu, w, w serialu artylu, tak. a nie rolę artysty tak. jakby w teatrze, w którym, tak. I w którym to jest. Fajny taki, taki mariaż tak naprawdę ty, tych dwóch rzeczy, no, fantastyczne nie mogę się doczekać, na pewno będę oglądał oglądam sam obecnie, Natalia ma Elementary i Elementary oglądamy razem to jest nasz taki wspólny serial ale artystów, też będę zachęcał, żeby zobaczyła Chociaż wiecie co, nie każdy oczekuje takich treści. Niektórzy oczekują właśnie Oczywiście. prostych, przyjemnych, bez zagwozdek, hmm. tak? Po prostu oglądają. Niektórzy nie, niektórzy nie chcą 4K i HD tak, i w ogóle i tak. wystarczy widzą w telewizor różnice. HD. Nie, no, dokładnie. Dlatego telewizja i platformy, które mamy w Polsce, yy, się nie rozwijają. To samo jak Netflix, tak. czy HBO, które powoli, ale też trochę marazm wpadło, bo jest, no to, to nasze lokalne jest inne niż to Nie, w Ameryce, to w ogóle nie? HBO już nie chcę teraz tego tematu rozwijać, bo znowu się zdenerwuje niepotrzebnie Ja nie, nie, nie no lubię dokładnie. tej sytuacji WOD no, no, TVP TV, TV, TV jest lepsze niż HBO dla mnie, bo chociaż działa po prostu, nie muszę być specjalnym dobra. użytkownika TVP no niestety... na własne życzenie straciło świadomego widza, który już go raczej nie odzyska I Może tak być Tak, i tym optymistycznym akcentem zakończymy artystów Wracamy. Dobra, słuchajcie. A, artyści są za, za darmo? Za darmo, za darmo. Bez rejestracji. Na Bez rejestracji. Działają. Pach i działa. Tak jest. No, dokładnie. Dobra, słuchajcie. Mamy dzisiaj 15 listopada, i jest to dość ważna data, Nie podzieliliśmy oni na początku. A po jest 16, bo jest północ, ale dobra. A, okay, ja, ja chciałem jeszcze ten. I to jest bardzo ważna data dla nas, przede wszystkim dla naszej trójki i dla niektórych z naszych słuchaczy także. Bo dokładnie dzisiaj, 15 listopada, wpada aż 15 lat istnienia Xboxa na świecie. 10 w Polsce. Dokładnie 15. 10 w Polsce. I 10 w Polsce, dokładnie. 15 listopada 2001 roku został nam pokazany pierwszy Xbox i to w ogóle zaczęło zmieniać branżę, bo pojawiła się nowa konsola od wielkiego od wielkiej firmy, to jest Microsoft wcześniej było sesony z Playstation a tu nagle wychodzi Microsoft i mówi słuchajcie, mamy własną konsolę nie nie? i była I... dziadowa ja, a ja pamiętam, nie, nie była taka zła ale... nie, nie była taka zła pamiętam, wiesz, a, ja to chodziło, pudełku wszyscy tak mówili a teraz mamy tak, dokładnie to tak samo. Było. Ale tak było, że to jest PC w pudełku, bo to Microsoft, więc pewnie ma Windowsa. Tak, tak. E... A się później zaczęło okazywać, że zaczęły powstawiać na niego gry, które yy, w ogóle zmieniały całą branżę. I to było bardzo fajne. Też przechodzili twórcy, którzy wcześniej tworzyli gry na, na inne platformy u innych developerów innych wydawców, takich jak właśnie u Nintendo. Tak? Więc no, totalnie zmienił rynek i teraz ten cały sprzętioch ma 15 lat i ja sobie tak popatrzę, kurczę, do tyłu, to ja się czuję strasznie staro w tej chwili, bo, bo pamiętam te początki i jezu, no. Świetna, świetna konsola, ten pierwszy Xbox był świetny, w ogóle warto przejrzeć jeżeli ktoś ma szansę to uwaga przy okazji wejść na polski live bo polski live znów wrócił i jest tam całkiem fajnie potazany stream hashtagu 50 years of Xbox jeżeli chodzi o polskiego Twittera ale także jest potazany jeden z fajniejszych tweetów który gdzieś tam Powstał i Major Nelson go później przejął. Dodatkowo, yy, pokazanie dashboardów Xboxowych, e jak one się zmieniały. I to jest bardzo fajne. Yy, pokazanie nam, jak bardzo branża się zmieniła. Właśnie można sobie popatrzeć na same dashboardy i będzie to dokładnie widać. Bo pierwszy Xbox, e pierwszy live, był yy, strasznie słaby. Nikt nie wiedział, jak wolał wykorzystać usługi sieciowe wtedy później wszedł Xbox 360 i zaczęli kombinować jak to pokazać tutaj naszych przyjaciół, ale jednak postawić te dry na na dłuże, że to są jednak dry, one są ważniejsze później zaczął się zmieniać na, na 360, co właśnie w taki bardziej e, kartowy sposób, że, że to całkiem fajnie nawet wyglądało bardzo lubiłem ten, ten dashboard A później już zaczęło wchodzić dranie cyfrowe takie typowo jeżeli chodzi o cyfrowe wersje i też dashboard zaczął się zmieniać bo ten ostatni z 360, który mamy do teraz jest takim dashboardem, który był przejściowy który nawet z tego co gdzieś kiedyś udało mi się doczytać miał być kafelkowy miał przejść na kafelkowy na taki jaki mamy na Xbox One tylko tego nie zrobili, bo uznali, że jak ludzie już tak bardzo lubią i nie chcieli, wtedy bardzo ludzie nie lubili kafelków. Więc uznali, dobra, zostańmy przy tym, a zajmiemy się Xbox One i go tam wtujmy. Eee, z tego, co wiem, no to na 360 c były kafelki. Były, były. E, tylko ta... w końcu tylko ty, ten, aktualny, tak. ten aktualny, Ten aktualny dashboard tak, tak. Ta, kafelki. Tak, tylko to, to nie są te kafelki takie, jak mamy na Xbox One do końca. No jak, nie? No to samo. Bro. Nie do końca. Więc co i jak tak, się popatrzysz, to to jest bardziej dashboard, który jest połączeniem wersji startami, a wersji z tym dashem. Ja, no moim a... zdaniem ten pierwszy dashboard z Xboxa One nie różnił się praktycznie w ogóle z tym ostatnim z 360. A dla mnie się bardzo różni. Właśnie to, ja tam widzę duże różnice. Ja, to ja jest, żałuję, że nie zrobiłem to zdjęć. To wszystko tak się zmienia, a jednak jakaś historia. Ale Piotrek, bo no tutaj weszliśmy w dashboardy, nostalgie, tam już łezka wokół, wiesz, wiruje, ale przecież nie powiedziałeś chyba o tym, że właśnie dzisiaj, mówią o 15, było wydarzenie. Oczywiście, było wydarzenie. To jest podstawa. Microsoft, to jest podstawa tak. Dla nas, tak. No bo, no, jest 15 lat z Polsa, więc Microsoft tutaj w Polsce zorganizował małe wydarzenie u siebie w, w siedzibie w Warszawie, na Alejach Jerozolimskich i każdy mógł przyjść, wpaść i po prostu poświętować tą urocznicę tak. po prostu z twórcami, znaczy twórcami, no jakby nie patrzeć twórcami, za w Polsce bezpośrednio, tak? Znaczy na pewno osobą, którą tam odpowiadają za tego, ten polski oddział. Znaczy ja niestety ich nie znam i tam Niespecjalnie. Nie yy, no bo byliśmy właśnie, nie powiedziałaś w sumie tak, bo tak wprowadził. No tak, bo by, był do, oczywiście, na samej imprezie <głos> pojawił tak. Na samej imprezie nie pojawiliśmy się wszyscy niestety, bo, bo ja niestety nie modłem, ale był, był Dominik i był Hubert i będą... Są, I ja, było 48 innych osób. I czyli to było dosyć takie elitarne. Tak się na tym zastanawiam. To kameralne, to kameralne elitarne. Kameralne na na ostatnią chwilę, bo o wydarzeniu dowiedziałem się wczoraj i chyba wczoraj został utworzony. A, do, a tak. dzisiaj nam o tym tak. napisałeś y, na naszych tak, komunikatorach. Dzisiaj rano, rano napisałem. Dobra, na no, spontanicznie <laughs> idziemy. Kto może? Kto może? No to poszliśmy. No. No. No, impreza z tego, co tutaj słyszycie, kameralna, spokojna chłopaki, dużo było atrakcji? no właśnie, taki? głównie tort hmm. ja tam chętnie <śmiech> <śmiech> ale to podstawę, elo, jedzenie to tak, tort. tort parę puszek coli <śmiech> tak, żeby dla wszystkich starczyło no taki był poczęstunek po prostu no. tak, taki bardzo mały poczęstunek i cztery wystawione stare xboxy One Faty z FIFA 17 tak, no, i o, czy nie, żeby się też nas słuchacze nie zrozumieli źle, że my się nabijamy czy coś. Nie, nie, absolutnie. W ogóle super, nie, że w ogóle, w ogóle wa warto impreza. pochwalić inicjatywę. Tak, bo tak naprawdę... Cokolwiek, cokolwiek wyszło, bo też zaproszenie ludzi do siedziby firmy i zorganizowanie czegoś takiego to nie jest łatwe. Tak, to będzie nawet nawet najbliżące... do głównej tak. siedziby firmy w Polsce, więc... Nawet taki najprostszy event, no, zorganizowanie tego na pewno nie jest łatwe. A może, może, słuchajcie, może to po prostu był taki pierwszy skowronek, tak? Ja bardzo bym chciał, żeby to był no. pierwszy skowronek. Ja bardzo bym chciał, żeby... Co, żeby regularnie Pio były takie imprezy. Przy... Coś, co, coś właśnie w tym stylu nawet na, powiedzmy, Zarod, za ja chcę przypomnieć, Zarod mamy Skorpionie. A Piotrek pamiętasz Xbox Fundays? <laughs> Pamiętam. Właśnie o tym chciałem powiedzieć że były takie imprezy i one się odbywały w różnych okresach. Jak wychodził była 360 na przykład, to na premierę był Fun i było super. I takie imprezy są wciąż tworzone na świecie. Wciąż ludzie na nie chodzą, bo jakby czują się częścią tej marki, tak? A u nas w Polsce zostało to troszkę zostawione samemu sobie i Xbox są w sobie niby trochę tych ludzi tutaj draf Polska Polsce, no, na tych Xboxach, ale jest ich naprawdę mało. I, I brakuje takiej imprezy, która mogłaby nas w cudzysłowie zrzeszać i pokazywać, zobaczcie, my jesteśmy, bawimy się dobrze i wcale nie jest tam tak źle, tak? Jak wam się wszystkim wydaje. No, in inicjatywa mi się też bardzo spodobała. szkoda, że nie mogłem się pojawić, bo, bo bardzo chciałem, a niestety uczelnia mnie troszkę tutaj dobiła, ale z tego, co mówicie, fajnie, fajnie że jest. moduł mogłyby powrócić. a ja bardzo bym chciał, żeby, nie wiem, raz na trzy miesiące i Microsoft na wystakiwał tutaj, mówi, słuchajcie, na tydzień wcześniej, czy na dwa tygodnie wcześniej, wylatywał na że Słuchajcie, dla goldowiczów mamy wejściówki, takie, a takie i wow, nie? No, tak jak ta impreza, pogradajmy, tak występuje, na której jeszcze nie wybraliśmy, na której nie wybraliśmy się jeszcze razem. Ona jest cykliczna. Czemu nie zapraszać, yy, chociaż nie wiem, czy do końca to jest ten profil działalności, ale coś w tym stylu, tak? Czyli nie zaprosić co jakiś czas osoby z MS, żeby troszeczkę aktywizować społeczność, tak? No bo mamy te wszystkie media społecznościowe, że mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy tego więcej, a zawsze jest fajnie podejść do kogoś, uścisnąć dłoń, tak, jak cię przyjdę do starych Tak, tak, tak. W poznać tak, się tym z tym Polszczeniem Quantum Break. Zrobiliście <laughs> fantastyczną robotę, ależ się napracowaliście. Nie, nie, no tak. A chciałem no, mi opieprzyć, przy tylko nie, tak, to to nie widziałem kogo. Dami, Hubert, różne osoby wpływają na całą społeczność, bo zobacz, jak bardzo zaczęło nam się tutaj zmieniać, kiedy powstał teraz w tej chwili Xbox Y. Tak, ludzie się z tego naśmiewają, że program jest jest, że nie dorównuje z PlayStation i tak dalej. Ale on nie ma dorównywać z PlayStation, on ma robić swoją robotę, czyli pokazywać, że to jest Xboxa, promować no on powstał i jako tak. swoista konkurencja King z PlayStation. No, może i tak, ale na chwilę obecną robi to dla mnie trochę lepiej, bo King z ta jest, a tutaj no, wiesz, na no, PlayStation no mówię, Polska też kiedyś zaczynało, tak? I, i pewnie wie, są, te materiały muszało... były podobne. Tylko widzisz, no, Xbox zaczyna trochę później, to jest problem. To prawda, to prawda, zaczyna. No, fajnie, że 15 lat minęło. Super, że teraz... było takie tu... zdarzenie. Mm, fajne. Dokładnie, na teraz następne 5 lat, jeżeli chodzi do 20 całego Xboxa i w ogóle czekam na 20-lecie Xboxa w Polsce. To będzie dopiero impreza, panowie dwudziestolecie Xboxa w Polsce. a Może przyjdzie 100 osób? Nie no, jestem ciekaw. Widzicie, możemy, dzięki temu, że nagrywamy to teraz, możemy to potem skonfrontować. No. Nagranie prawdę możemy, możemy. Możemy, możemy. Wiecie, jeżeli wszystko pójdzie może ten, to może kiedyś sami coś takiego małego zorganizujemy, jakieś małe To wie, coś. wszystko jest możliwe. Kurczę, ja bym... Jestem w ogóle ciekawe, ile jest osób tam takich aktywnych w Polsce, live'owców. Pewnie jest nawet. Też jestem ciągle, bo na pewno nie znamy wszystkich. Nie, no, nie ma szans, no nie. Zresztą często zdarzało mi się że poznawałem kogoś na pokradajmy, to w ogóle wymiana gamer tagów, przyjacielska, a potem nigdy nie odebrane zaproszenie. No i takie to poznajomość. No, też nie wszystko trochę... łapię, no bo wiadomo, ludzie, no nie wszyscy do siebie pasują i takie, no, czasami się dobrze z kimś na online gra, a na przykład nie da się z nim pogadać. No bo z różnych przyczyn, tak? A tutaj okazuje się, że. Widzę, że, myślę, że na takie też imprezy przychodzą tacy ludzie bardziej otwarci, tak? Bardziej chętni do poznawania innych. Więc mm -hmm. tutaj, nie, ten... Super, że byliśmy w ogóle. Hubert twardo przyjechał ze swojej dalekiej lokalizacji. Ja z pracy prosto zmieniłem plany i dałem radę. Zresztą kupiłem grzejnik. No, wpadłeś, wpad także... wpadłeś, zobaczyłeś, święto... Święto... No, no, i... tego. Ja, ja odniosłem w ogóle największą korzyść z tego wszystkiego to taką, że pożyczyłem ds out. Od... -tube -tube. <trafik> I, i już jestem. Tak, oczekujcie recenzji Zeldy. Tak, dokładnie, będzie, no bo to jest taka recenzja Zeldy po 20 latach. <trafik> no, będzie fajnie. Będzie fajnie, ja... Oj, to panowie, w następnym odcinku będzie ciekawie, będzie też trochę znowu Nintendo, będzie. bo... Ja... Nie, no nie Teraz mam za wyjścia do. No wokusy. wchodzą przecież... potomony, więc będziemy dary się pochłonęli. No to też może wyjść, bo odkryłem to, że mam, już mówiłem o tym moim cichym pragnieniu posiadania handhelda. Ja po prostu, hmm. jest, jak ja się jestem z tym mojej konsoli, to moje serce. No to masz handhelda, proszę bardzo. Tak, jeszcze może z tą witą wypali, także może nasze platformy się rozbudują. Bo tak, to się co? Będziemy powoli kończyć, ja chciałem jedną małą zapowiedź zrobić. Też na kolejny odcinek. Mogę? Mów. Chodzi o to, że 17 listopada, czyli w tym tygodniu, w czwartek, będę miał okazję jak być. Ale na... słuchacie, to już było. Nie, dlaczego 17? <grym> czekaj, nie, chwila, chwila. Nie, nie było jeszcze. <grym> a nie, czekaj, czekaj. To będzie. Czekaj, już, mam, możemy o tym mówić. Nie, nie, nie. Jak, jak to jest tak. To już jest późno. Jak my to nadrywamy, to będzie. Ale jak wy tego słuchacie, to już było. Nie, a tak, w zasadzie tak. Chyba, znowu że, już to samo. Chyba, że tr... znowu to samo trwa. Znowu to znowu to już trwa bo trwać będzie w trakcie, bo to nie wiem, to jest jeden dzień tylko? Tylko jeden dzień z tego co wiem a faktycznie to znowu to było. samo, czyli to co ja mówię, że będzie, a to już było yep. to jest właśnie problem podcastingu że to nie jest na żywo, ale okej okay. ale kiedyś będziemy na żywo mi się wydaje dobra, to byłem <śmiech> <śmiech> <śmiech> byłem na imprezie nie no, śmieję się, będę na imprezie Wars of VR Day, w ogóle powiem szczerze, idę tam totalnie nie wiedząc czego się spodziewać Chcę zobaczyć um, Wars, ten. Nie wiem, co ja mówię. Lace of Fear Solitude na y, Daydream VR, tym nowym, nowych goglach od Google, które działają tylko na razie z pixelem, nowym telefonem. Z tego co widzę, atrakcji będzie sporo. Będzie PSS VR, będzie. O to są y z... ale ja, ja tam... P pójdziesz i znowu orły. Oreły na, na, na PSVR tym razem. No. Bo wyszły. Tak w ogóle, jeżeli ktoś kogoś PlayStation VR, to Eagle Flight miał dzisiaj premierę wraz z ludźmi, więc mhm. z PSVR, proszę bardzo, Eagle Flight, macie, kupujcie, bo to dobra gra. Ta, ta w ogóle impreza jest totalnie dziwna, bo ona jest w czwartek. W czwartek ja też będę trochę wcześniej się mogę z pracy jakoś tam urwać, ale Jestem ciekaw, bo to, to jest takie bardziej branżowe dla tych, także dziwi mnie, że to nie jest weekend. To jest pierwsza dziwota u mnie. M mówisz to o Branzoni w sensie bardziej, nie, nie wiem jak to będzie działać, w sensie może to jest VR i taki właśnie dla branżonii. dlatego to jest w ciągu tygodnia, a nie w weekend? bo, weekend e, tak, to to tak, bo w... tam były jakieś konferencje, warsztaty, tak, a tylko właśnie, z... więc wiesz. Ale to to my, jest myślę, że dla takich zwykłych zjadaczy VR-u, jak ja, na, na pewno tam to coś będzie, no nie? Z tym, że... Znaczy ja naprawdę chcę to zobaczyć, bo to jest coś nowego i bilet był niedrogi, bo paradoks jest taki, że tam albo bilet był super tani, albo ekstremalnie drogi. Nie było nic pośrodku, też o tym dzisiaj z rozmawiałem. Co ciekawe, biletów już nie ma, tych tanich. Więc w... y... kroi się exclusive content, że tak powiem. Znaczy powiem ci tak, może te, tań... te drogie bilety są właśnie takie super drogie, ze względu na to, że to jest właśnie branżunia. Dla branży nie ma to znaczenia. Powiem wam tak, zdrobić, jest to wam tak, różnica. 10 złotych, 190. Okay. I te 190 zł, <głos> jeżeli ktoś jest deweloperem, to firma by zapłacić. Oczywiście, oczywiście. Ale, ale mnie przekonało, powiem szczerze, to, że będą ludzie od Lines of Fear, które sobie bardzo podobałem, banie się tam no i jestem ciekaw y, layersów w wersji VRowej czy to będzie potem doświadczenie do tego rezydenta czy inne. Jeszcze takich ciekawych informacji. Y, impreza będzie miała miejsce w Kinie Elektronik, które jest znane z tego, że odbywało się tam Pixel Heaven dwa lata temu. Nie ostatnie, tylko wcześniej. No to fajne. Strasznie fajne no miejsce fajnie. i ja, ja, no super do, do prezentowania jakichś treści ja... A my czekamy na następne Pixel Heaven Które będzie w maju. Już. Ja pod koniec maja, tak. z tego co wiem, przyszłego roku. Tak tak, tak, tak, tak, tak. A że za chwilę mamy nowy rok, no to znowu się kroją rzeczy. I chyba tylko tyle. Chciałem tak zatizować coś, co właśnie, na którym już byłem. Dobra. A dopiero Słuchajcie, relacja będzie w kolejnym odcinku. Dobra. To my bardzo dziękujemy, Dominiku, że będziesz to wszystko nam za, za tydzień, bo fajnie mieć takie informacje. I dziękujemy także Słuchaczom, nie dość, że wysłuchali odcinka, czyli naszego gadania i w ogóle, to jeszcze wy wypisujecie za komentarze, za co w ogóle jestem bardzo wdzięczny. Jak ja to czytam i widzę, że jest tyle, wow, o, o, super. Rewelacja. Super, Rewelacja. Nie, nie tylko Izak, ale też i. Tak. I do Hubert, masz otwarte w tej chwili komentarze, czy nie? E, e, e, e, nie, przepraszam. O tej porze już komentarze są zamknięte, wiesz, one śpią. <laughs> komentarze tam Ale wiemy, stary, zamknięte. ty po prostu nas wyłączamy system ty komentarzy. Ty napisałeś o, o elementary. Ale Czart, zobaczcie, tak. właśnie, ciekawa, to może odniesiemy do tego, do tego yy, w kąciku powiedzmy społecznościowym, że powiedzieliśmy o elementary i tak naprawdę troszeczkę na zasadzie o topiku, a ktoś się do tego tak, odniósł. A z tego wyszedł. Tak. Ktoś się do tego odniósł. <laughs> Tony. Tony, tak. Tony. Tak, Boże bardzo, bardzo dziękujemy no, w ogóle, że. Znaczy, no, najwyraźniej trafiliśmy w punkt, że jestem zainteresowany i, i ja będę Elementary mm -hmm. bronił cały czas moją piersią. Nie, no. te, Elementary był dobrym serialem przez pierwsze dwa sezony, tak jak pisałem. Trzeci mi nie tak strasznie znudził, o, że. O, <laughs> Nie no, ja, ja jestem, ja jestem naprawdę w szoku bardzo, bardzo dziękuję za, za, za, mm -hmm. za takie komentarze, czytamy wszystko i atleci eee, ostatnio też dostaliśmy wiadomość na fejsie, w ogóle też, też bardzo dziękujemy za, to, za, za tą wiadomość bo sama nam ta osoba powiedziała, żebyśmy się mniej kłócili na, na, podczas pod, nadrywania podcastu i proszę bardzo, w tym odcinku nie było żadnej kłótni. Ja w ogóle jedną no. rzecz chciałem na koniec, skoro ten, ja w ogóle chciałem yy, podziękować za możliwość ucz uczestniczenia w spotkaniu w Magieri. Tak trochę taka kryptoreklama, bo bardzo miło było się spotkać. Poznałem troszeczkę innych podcasterów. Naprawdę super. Także niech to się dzieje. Może kiedyś my zrobimy spotkanie nasze, przyjdzie tam sześć, sześć osób. O, a, a, a tą wiadomość w ogóle napisał tyła, Paweł, więc bardzo ci dziękujemy za to za tą wiadomość. Tak, każda forma kontaktu wszystko się cieszymy, nawet kiedy już padamy przy mikrofonach, jak teraz. Ja dalej się cieszę. Już o nie. A jeżeli chodzi o spotkanie takie wielkowce we może kiedyś powstanie. Ja na pewno się pojawiam na każdym tweet w warszawskim, więc możecie mnie spotkać. Chłopaków próbuję wyciągać, ale ciężko jest. Może teraz 3 grudnia. No bo Będziemy tam się musimy pławić W chwili najprawdopodobniej, ale jeszcze hmm. nie dokładnie. Będziemy informować, gdzie mas będzie można znaleźć na różnych imprezach. Bo zasz, i... wszystkich znasz i my tylko na zasadzie, że stoimy obok siebie jak dwóch tych <laughs> <adwanów> i tam. <laughs> no bo musicie się wychodzić z, z inicjatywą i porazować siebie. Wiecie, rozwijać swój imidż. <laughs> tak. Nie. No w końcu jesteście... Part of the team, nie? Co, no co? Ja tylko gierkowców tworzę, no gdzie? No trzeba będzie prowadzącego zmienić. No mi się w, zdaje. właśnie, ostatnio ten, ostatnio rozmawiałem z w ogóle totalnie przypadkową osobą yy, i po, wspomniałem, że robi podcast gierkowcy, a ona wspomniała, o, to ten podcast, w którym jest Piotrek Zaborowski, więc <śmiech> <śmiech> Bo znacie z Twittera. Dobra, no, Hubert to, to jest. Tylko tak znak. to tak znana, randomowa osoba. Wiesz jaki Hubert to jest znak, że trzeba zmienić prowadzącego. <laughs> nie śmieje się. No, nie, nie, nie, nie zmiana prowadzącego, tylko wy musicie wychodzić i pokazywać się, że też jesteście part of the team. Nie, no oczywiście, oczywiście. Pokażcie, ja, ja przecież wam tego nie bronię. My najpierw, wiesz, my najpierw ciężką krwawicą musimy na naszą reputację za zapracować jest dobrze, myślę, że, że spokojnie Spoko. radzicie możecie się mam już pokazywać i... także mam nadzieję, że w piątek się pojawimy także chyba możemy Dokładnie. się żegnać już z słuchaczami możemy nie? się żegnać oczywiście lajeczki na facebooku, lajeczki na twitterze i teraz uwaga, sobie na, na youtube bo teraz wyjdzie mała, ma, małe teaseowanie zrobiłem intro do naszego kanału YouTube'a i zaczną pojawiać się filmiki i zaczną się pojawiać rzeczy związane ze streamowaniem, czyli te wszystkie rzeczy, które my tam streamujemy w trakcie, to będziemy je ściągać i wrzucać na YouTube'a, więc będziecie mogli sobie oglądać dwa miliony razy, jeżeli wam się będzie podobać i będziecie się śmiać z tego, jak gadamy o dupie Marynie. No. To takie taki, taki info możecie tam już powoli subować. I tyle. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie 22 odcinka a dzisiaj ze mną w studiu był Hubert Bejda mm, siemka i Dominik Kowalski dziękuję pięknie Jak oglądajcie Piotr artystów, artystów. Tak, tak, tak, tak, tak, to zawsze jest dobre ja No ja tak powiem oglądajcie, bo to jest dobra rzecz po prostu dobra Psst, i ale wielkie grajcie teorie wina, o których będzie za dwa tygodnie ale, ale, ale słuchajcie, grajcie w gry artyści to nie gra, ja wiem, ale grajcie w gry Dacie mi skończyć odcinek? Damy, damy. <grystanie> ja mam Piotr Zaborowski i słyszymy się już za dwa tygodnie, a oni mi nie dadzą skończyć tego odcinka. Dadzą, dają. Najcie artystów i wielkie teorie Darwina. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Hej, hej.